Witam Fantasmagieria podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 288, jestem pewien kolega Dachman i ze mną są Piotr Kudanek aka Kudan Dzień, dobry wieczór. I gość specjalny, Marcin Krzyczyński, AK Zeratul. Dobry wieczór, dzień dobry. Zawsze chciałem Cię, Marcinie, zapytać, skąd ta ksywa? Skąd w ogóle taką ksywę masz? Czy to jest halo? Jakiś arbitr tam jest? Co ma tak, tak się... Nie, no, wymyśliłem sobie, wiesz, po prostu kiedyś siedziałem w domu, wieczorem pisałem wiersze, poezja i, i doszedłem do wniosku, że takie imię na bohatera ty, mojego wiersza by kurze... pasowało, tak. Zer, a z... tak, no, tak. Bo zawsze lubimy matematykę i, i liczba zero jest taką fenomenalną liczbą. Połącznie, jest dużą Jest Aha, od narzędzi, to tak spolszczyłem, później pisownie i tak wyszło. Myślę, że... Tak, nie, no to wiadomo, StarCraft. Wielki fan amatorskiego grania na StarCraft 1 Właśnie, i co, już nie grasz w StarCrafta? Czemu Cię nie widać? Czemu tam z maną nie przybijasz piątek na tych międzynarodowych turniejach? Czemu Cię nie było na Xtreme Masters? Tam intel. Kasy zaproponowali, wiesz, oni mi powiedzieli, że tylko 100 tysięcy dolarów kontrakt, ja powiedziałem, że to za mało, ja nie mogę swojego czasu marnować, ja mogę w podcastach występować, ale nie będę grał i wyjeżdżał gdzieś na jakieś turnieje. Jak teraz To jest w docie, nie? Dota 2. Dokładnie, tam, to, to, powoli, ale to by też się wiązało, że musiałbym wtedy nika zmienić, jakiegoś z doty i to, to, to wszystko jakieś tam kwestie prawne, tak więc na razie zostanę przy, przy Zeratul, a, a StarCraft odejdzie w niepamięć. Ja jeszcze tylko tak dodam, że Marcina na pewno kojarzą ci weterani, słuchacze weterani, którzy pamiętają taki mały podcast, taki tam Epic Fail się nazywał. Aż to zazdrosny jest. <głosy> ja pamiętam, że mieliście pierwszą stronę Facebookową, która po prostu eksplodowała, jeśli chodzi o liczbę lajków, nie. Ja się jak jakby to robicie, po prostu, jak to jest, ale to też chyba wiązało się z tym, że byliście bardzo popularni chyba na forum Neoplusa, nie? I, i, i tam też ludzie chyba przyszli poza tym ta nazwa jest taka, że ona przyciąga. Powiedziałbym, że bardziej nazwa chyba, a nie? Bo forum jednak Neoplusa zawsze było takim małym forum, jeżeli porównasz się hmm. na przykład z dosyć chyba największym polskim forum konsolowym, czyli PSX Extreme. S mogę się mylić, czy to jest największe. A to, o, to forum czy... Neoplus... Jakie jest jeszcze? NPL ale to bardziej mi Z, powiedział powiedział... Ale to, to mają o wszystkim, tam jest też dział game, w sofach, no, nie? Co, co dzisiaj o, tam było ciekawego w telewizji i tak dalej, tam o wszystkim rozmawiają, to jest życie, nie? No to chyba, jeżeli mówisz, że na tym forum Neo nie było rozmów o tym, co było w telewizji, to chyba nigdy tam nie byłeś. No, <laughs> powiem Ci też, że tak <coughs> spadałem <coughs> tylko chyba parę razy, ale rzeczywiście nie byłem, jeszcze jestem słaby, jeśli chodzi o, o postowanie. Forum neo najbardziej, znaczy miało właśnie ma w innej postaci najbardziej wyjątkową i oryginalną specyfikę, jaką widziałem kiedykolwiek w życiu. Najbardziej hardkorowi bywalcy są. Co lubią pisać, i tworzyć. Um, no, panowie, zastanawiam się właściwie, jaką powinniśmy tutaj formułę przyjąć. E e mamy, mamy gościa, który jest to specjalistą od serii Halo. Tak sobie pomyślałem, że cię zapytam Marcinie, bo wiem, że Piotek się nie może doczekać, żeby też to usłyszeć. E co się dzieje z z serią Halo. Gdzie jest następna gra i dlaczego, nie wiem. Jakieś pierwsze zapowiedzi dopiero teraz się pojawią? Myślę, że w ogóle na E3 będzie jakiś, jakaś wielka bomba z tym związany, związana? Będzie. Jeżeli ja patrzę pod tym kątem, że Halo jest w cyklu trzyletnim, deweloperskim, stąd też. Premiera gry będzie w 2015, a nie 2014. Hmm. Um, no i na pewno coś przyszykują w tym roku i wiele ludzi wskazywało, mówiło o plotkach o wydaniu Master Chief Edition. Ja ogólnie jestem przeciwnym żadnym tam Master Chief Edition. A co znaczy Master Chief Ale... Edition? Czy to jest jakaś odnowiona wersja? Wszystkie, wszystkie, wszystkie odnowione części Halo z Master Chiefem, czyli od 1 do 4 bez ODSD i Richa, hmm. pojawią się w, na Xbox One na jesień. Um... Z, ale wydaje z, mi się, że w tym roku... Z PlayStation... PlayStation z, z PlayStation, PlayStation z, z Xbox Original. Z tego oryginalnego Xbox, z tego pierwszego. No bo nie, bo nie zapowiedzieli tego Halo 2 Anniversary Edition. To... No jeszcze nie, jeszcze. Czy, czy, ale właśnie to jest ta plotka, że oni mają zrobić remake'i wszystkich czterech części Halo z Master Chiefem i wydać na jesieni. Tak więc zobaczymy, czy to potwierdzi się na czy Ja bym był przeciwny temu, bo. A jeśli zostawić... remake jeszcze. Remake remakeów, no pierwsze dwie części. Znaczy pierwsza na pewno miała remake, tak? No to jest ta aniversariuszka. No, tak. Do drugiej części. Coś... Ja, ja chciałem tylko zaznaczyć, żeby to było historycznie, że to jest trz, trzecia, pierwsza część. Bo był e, Halo Combat Evolve na Xbox później była wersja PC-towa na Windows Vista. Świetny system operacyjny, w ogóle rewelacja. A jak w ogóle Halo wyglądało na tym na sprzęcie? No i teraz mamy Anniversary Edition na 360 I co? Ja myślę, że będzie po prostu Halo Combat Wolf Remastered Edition na one. Żeby tak na każdy system możliwy nie? ta gra wyszła. Czekaj, muszę cię poprawić. Na Vista to wyszło Halo 2 na pc i to była pierwsza gra, która miała właśnie achievementy z Halo. I Halo 1 było robione przez Gearboxa na pc i ona wyszło przed premierą Vista. aha czy jeszcze na ten fantastyczny system XP. No czyli jednak tak. w takim razie czekamy na, na, trzecią, na, trzeci, na trzeci raz, kiedy Halo 2 będzie. Ja bym chyba bardzo chętnie zagrał w drugą część, ja bardzo lubiłem, ja nie jestem takim ortodoksyjnym fanem, bo sam, ja, ja często słyszę takie opinie, że Halo skończyło się po pierwszej części, że pierwsza część była najlepsza i w ogóle już kolejne były wyjątkowo słabe, a ja, ja bardzo lubiłem drugą część. Być może nawet z, tych, z, z tej pierwszej trylogii, nie wiem tak powiedzieć, bo, bo, bo chyba Halo 4 otwiera tą drugą trylogię. Tak, to jest nowa, zupełnie nowa tryl trylogia. Tak, to, to jakby druga część była chyba moją ulubioną. Teraz, jak patrzę, co się dzieje z, to, z, tą, z tą marką, po przejęciu przez e, 343 Industries, niby oni mają ją doić, ale jakoś tak z jednej strony zrobią to bardzo nieumiejętnie, bo ja wiem, że takie rzeczy, jak jakieś książki i tak dalej, to powstawało wcześniej, ten Expanded Universe. Ale oprócz tego e, e, takiego kru... Nie wiem, ile to było. 7 odcinków? Ten e, Forward Into Dawn? Czy jak to się nazywało? Znaczy nie poprawiam. Ty jesteś ekspertem. Forward Into Dawn? Nie pamiętam, ile odcinków. Nie pytaj mnie. Ale, ale to było nawet ciekawe. Taki Harry Potter, tylko że oczywiście z Master Chiefem. I co dalej? Gdzie jest... Majtki. Majtki z, ma, z Halo 3. K wszystkie te klocki, Mega Blocks, Zabawki dla Dzieci, Pluszaki figurki. Ale nie, to, jest... to, nie topa z klockami, nie? Masz w ogóle coś z tych klocków, bo ja miałem jedna z tych pojazdów takich latających. I... Miałem i pamiętam, jak w podcaście mówiłeś, że ci nie pasowały. Słuchałem tego podcastu i nie zgadzałem się z tobą w stu procentach, bo ja mam akurat Warhoga, a wszystko ładnie się złożyło. No nie, cóż, tak, się złożyło się, musiałeś... przyznaj się, że tam musiałeś coś pewnie kleić, nie? żeby to się nie rozprzedało. Nie, nic, wszystko idealnie. Może trafiłeś na jakąś... Ja, mi się wydaje po prostu, że oni do Europy wy... Wy... wypuszczają te jakieś niedorobione Ale, wersje. Słuchaj, wyszale. no mega nie mo... Taka wielka firma nie mogła się dogadać z Lego. Wszyscy mają z Lego Polski. Dosłownie wszystko. Batman, Hobbit, yy, nie wiem. No, widzieliście Lego, yy, Lego The Movie. Fantastyczna sprawa. Tam praktycznie wszystko jest w Lego, ale Halo nie. Nie się jakimś honorem i w jakąś chińską firmę weźmiemy Megablox. Tutaj nikt nie słyszał. Ale właśnie Bloks jest, jest chińską firmą? Z ciekawości. Nie, z, czy nie? nie to są takie podróbki klocków. No, ale... no to, to zgadzam Klocki, się. Klocki, Klocki ha. To... Tak. Jak Klocki H ze Bułgarii. To mogli właśnie Klockami H zrobić, bo to jak Halo. No, no, tak. Magablox jest firmą z Kanady. No to tam pewno jakiś kontrakt był z kontynentu jednego. Wszystkie stanie w Kanadzie. Wszystko się eksportuje. Produkcja Gier przecież teraz w Kanadzie fitnie. Ubisoft. Więc pomyśleli, że to klocki też zrobimy w Kanadzie. No ale no, no nie wiem, mi się bardzo podobało, Podobała ta idea. No Ale jakoś wykonanie ja wiem. Mi nie przypadło, ale. No ale to są takie rzeczy, które sobie istnieją, ale ja zawsze dla mnie najważniejsze były gry. I jakoś tak nie wiem, szkoda, że nie, nie, nie pociągnie to tego motywu, że okej, okay, co roku lub co dwa lata coś się pojawia, no nie? w międzyczasie kiedy czekamy na, na, na dużą grę z serii Halo. I Halo Reach, przecież to jest jedna z, z najlepszych gier w ogóle ze wszystkich. Ja, jeśli brać to pod uwagę no nie, że powiedzmy ODST, tam Halo Wars i tak dalej, to wszystko jest, są gry z uniwersum. To jednak Halo to jest jedna z najlepszych gier i, i, i dlaczego, nie wiem, studia tego nie ciągnie? Przecież mają, na pewno mają i ludzie, od tego, którzy mogliby to robić. To jest marka, która przynosi na pewno krocie zysku, więc nie wiem, czy oni po prostu nie wiem, chcą pogrzebać tą markę tak naprawdę? Nie, no przecież jest dobry plan. Halo 4 okazało się sukcesem mnie się wydaje, że oni po prostu na E3 zapowiedzą, jeżeli zapowiedzą to Master Chief Edition, to zapowiedzą i ona będzie mieć premierę w październiku albo listopadzie. A do tego właśnie nowy ten serial, który Steven Spielberg robi, Bonnie Rose, to będzie tak jakby prequel do wydarzeń do Halo 5. Powiałeś, A Spielberg się był po *IT*. E nie, powiesz, że lista Schindlera była fajna. No ale wiesz to, bo nie Steven Spielberg to jest na, na, mocne nazwisko, ale ja bym na, na przykład wolał, żeby nie wiem, kto, kto miał w ogóle film robić Halo, co, co się później... Peter Jackson, Peter Jackson. Ale nie, ten taki o, od Dystryktu... Neil Blumkamp? Tak. Neil, coś takiego, przekręcam pewne nazwisko. Nie, Dystrykt 9, to jest, to jest ten film, o którym myślę, ale, ale nazwisko reżysera sobie tutaj sprawdzam. Tak. Na pewno, Neil Bluchman, Blunkman. On, on mógł Neil On miał chyba robić, nie, film serii Halo. Miał, swoją drogą. Dystryk 9 był kapitalny. Rewelacyjny film. Właśnie muszę sobie kupić do kolekcji. Um, ale wydaje mi się, że nawet w tym Dystrykcie 9 były jakieś wpływy z Halo. Efekty specjalne, wygląd może tych kosmitów trochę przypominający elitów. No ale mnie się wydaje, że kwestia inwestycji w pełnometrażowy film Halo nie do końca... Marka nie jest na tyle wystarczająco mocna, aby Microsoft zainwestował 200 milionów dolarów w produkcję filmu. I liczę, że to się zwróci, bo ludzie zaczną masowo iść do kina. Poza tym, ciężko moim zdaniem będzie opowiedzieć historię Halo, tak żeby zaciekawić ludzi, którzy nie są związani z gamingiem, a z drugiej strony nie obrazić tych, którzy są fanami serii. Tak, tylko że to... moim największym takim problemem wśród filmowców, znaczy. Jeśli chodzi właśnie o takie, takie marki, jest to, że oni muszą opowiedzieć tę historię od początku, tak? Czyli na przykład skąd się wziął Spiderman, to trzeba powiedzieć, skąd się wziął Superman, to trzeba powiedzieć. ale większość ludzi zna tę historię. I do tej pory moim zdaniem najlepszą częścią właśnie tego, tej postaci mastercywa było to, że tak naprawdę to nie wiedział, skąd on się wziął. Dopiero później powstały te wszystkie książki, które mówiły, że to było jakieś tam genetycznie hodowane dzieci, pewnie w probówkach i tam szkolone od szóstego roku życia, czy od któregoś i tak dalej i tak dalej. I nagle, wiesz, od, odrywasz to wszystko z tej tajemnicy, z tej magii. A to jest niepotrzebne, bo master ci właśnie to, że to jest taka postać, to, wiesz, bez jakiejś przyszłości, nie. Fantastyczny żołnierz. E, niesamowity po prostu na polu walki, e, taki, taki samowystarczalny komando, z który nie potrzebuje nic więcej, wiesz, właściwie żadnego wsparcia. On wchodzi w sam środek e, rozruby i, i, i robi porządek. Troszeczkę dodać parę rzeczy, ale zostawić tą historię powstania tego, nie, skąd się Master Chief, to byłby był dobry film akcji. Jakiś taki dobry, ciekawy film. Na przykład ja jestem fanem Elysium, też Nila Baumkampa. Ja nie wiem, jak, czy ten film się sprzedał, czy on zarobił i tak dalej, ale to na pewno był wysokobudżetowy film. I jeśli on by zrobił Ach, film Halo w takiej jakości, to ja bym bardzo zadowolony. No ale mm, jak to... Jak to się mówi, no nie? To chyba poczekamy na film bardzo, bardzo długo. I, i, I być może. Znaczy ja cały czas wierzę, że oni gdzieś tam w końcu chyba coś nakręcą, nie? Bo ten serial. Ale, proszę, nie... ale to jest dobre pytanie. Czego, czego miałoby dotyczyć? Czy to miałbyś mieć logię pierwszą w skrócie przedstawioną? Czy co? No bo. Tak naprawdę Halo jest grą, która ma bardzo fajną uniwersum i interesującą historię, ale jakbyś wycisnął do filmu to, co się dzieje w pierwszej części, to by nie starczyło tego na film. Nie, no właśnie dlatego mówię, że musieli, mogliby na przykład wziąć taki wątek, e, historia romantyczna, ja to zawsze powtarzam, że dla mnie to jest e, najpiękniejsza miłość, znaczy związek najpiękniejsza miłość między Master Chiefem a Cortaną i opowiedzieć tak wiesz, jak się poznali, co, w stylu takie komedie romantyczne Tak, tak, no bo, ten dramatyczny, z yy, tak, tońcówka, czy Halo 4, taka dramatyczna i tak dalej. Powiedzmy, yy, od tego można byłoby zacząć, film, nie? Je, i teraz, jak, i wiesz, cofamy się, powiedzmy, tam 30 lat, jak się poznali, tak, jest fantastyczna Ona tam, wiesz, kilka linii kodu, on, młody kadet. I tak, wiesz, to się ładnie rozwija, nie? ale tak szczerze, to uważam, że cokolwiek byś wybrał, nie musi być to historia z, trylogii właśnie, bo to już jest, zostało powiedziane, to już jest zamknięte. Coś innego, coś, coś po prostu z Master Chiefem. Tak jak ten Fall on to Dawn jest. To jest historia z Master Chiefem, ale ona tak naprawdę dotyczy zupełnie czego innego. Tak? On się tam pojawia, to jest taki, tak, taki, taki, taki, taka wisienka na torcie. Taki symbol po prostu. Tak, i on wygląda fantastycznie, po prostu 2,5 metra wzrostu, nie? fantastyczny pancerz, nie to dzieci wyglądają jak hobity przy nim. Okej. Okay. Tylko po prostu musieliby co zrobić i, i, i, i, i no, trzeba pewne decyzje podjąć jak się odpowiednie pieniądze wyłoży na promocję, to, to wszystko się sprzeda. Nie? A... O, to na pewno. Tak, ale właśnie, no, szkoda, że to Halo 5 w ogóle tak, e, tak trzeba na to czekać długo. W ogóle jakieś przecieki są, pojawiają się jakieś, wiem, że chyba jakieś zdjęcia były, prawda, jakieś takie e, pojedyncze informacje gdzieś tam wyciekły. Ale czekaj, chciałem wrócić, wrócić do tego, co powiedziałeś wcześniej. E, tak więc, odnośnie tej tajemniczości, moim zdaniem, zgadzam się z tą 100%, że jeżeli powstał film Halo i oni by zrobili tą otoczkę opowiedzenia historii wojny ludzi z kowenantami, z przymierzem i byłoby to zrobione na zasadzie takiego strachu przed tym przymierzem, to by było coś kapitalnego. Tak. Ale też z drugiej strony, jak oni zaczęli stworzyli pierwszą część gry i potem zaczęli rozbudowywać to uniwersum i w drugiej części Halo to uniwersum całe eksplodowało, bo cała ta tajemniczość przymierza kowenantów została ujawniona przed graczem, to, to moim zdaniem też była jedyna ścieżka. Tak samo jak Patrzy się na serial Lost, który pierwszy sezon, wszyscy mówią, najlepszy serial na świecie, a potem dochodzimy do, do ostatniego sezonu i połowa ludzi mówi, że beznadziejne G, a, a reszta mówi, że dalej super. No ale to była po prostu ścieżka, którą obrali, że oni musieli albo rozwijać to i ujawniać więcej szczegółów, albo po prostu ludzie by się tym znudzili. Tak, tak więc, ale z filmem, odnośnie filmu zgadzam się w 100%, że jeżeli jakiś dobry scenarzysta by usiadł, zebrał całą tą wiedzę na temat Halo i zrobił jakąś ciekawą historię, niekoniecznie z tej pierwotnej wojny Covenantów e, to by coś kosmicznego mogło, mogło z tego wyjść. Najlepiej, A... najlepszym dla marki byłoby to, żeby Disney wykupił w ogóle markę Halo i żeby po prostu powiedział, że wszystkie gry i wszystkie w ogóle inne tam książki i tak dalej, to są, to są legendy, to nie jest kanon tak naprawdę i oni odpowiedzą tak naprawdę, jak to było z Master Byłoby <grym> ciekawie. No cóż, no... E, Halo 5 gra, która mnie przekona do Xboxa One, więc mam nadzieję, że się postarają, że coś coś. coś... ale tak, tak jak ci zapytałem, czy nie. Wiesz coś na temat Halo 5? Coś w ogóle oprócz tego, że tam Master Chief będzie bez hełmu biegał już? Nie wiem nic. Wiem tylko tyle, że potwierdzone zostało to, że na tym plakacie czy coverze który został ujawniony przez 3-4-3. Ta osoba z góry, bo tam jest odbicie, które jest masterciwem i jest normalna postać Spartana chyba 6. U góry z niebieskim wizjerem, to nie jest Cortana, pomimo tego, że moja pierwsza myśl była, że to będzie w takim razie Cortana, ale nie jest to niestety Cortana. Tak więc. E, bardzo mnie będzie ciekawiło to, czy oni wprowadzą nowy typ Spartan, czy będzie już siódma generacja, czy dalej będą. E, Czekaj, teraz już zupełnie pokiełgłaściłem. Spartan czwarta generacja, nie szósta, nie wiem skąd tą szóstą wymyśliłem. E, tak więc, czy oni wprowadzą kolejną generację, czyli piątą, nie siódmą? E, czy pozostaną przy Spartanach czwórce, no To zobaczymy. Master Chief już też powoli chyba powinien przejść na emeryturę, bo facet jest dosyć stary, Słuchaj, a z... zasłużył się to, już ludzkości. Spryzowany, wiesz, to komórki macierzyste większość czasu spędził nam jakimś, pewnie krogenicznym, więc tak naprawdę, wiesz, jego biologiczne. Wiek jest zupełnie inny od tego powiedzmy odmierzanego kalendarzem, więc się wydaje, że on tam w wieku 50 lat będzie robił nadal takie rzeczy, czy nadal robi takie rzeczy, że e, wiesz, inny 20 lat nawet ci nieśmieć. No nie jeszcze w tym kostiumie to na pewno, jak będzie mieć tą zbroję cały czas, to i tam mogą robić magię. Ale ale zobaczę. Mhm. Ja, ja, ja myślę, że on po prostu będzie. Albo bym powiedział, że to będzie jakoś... Szczelam teraz zupełnie, możesz, mogą słuchacze to za rok sprawdzić. Będzie skupiało się to na poszukiwaniu człowieczeństwa przez Master Chiefa, bo, bo to właśnie tak się czwórka kończyła, że było pytanie postawione, kto jest bardziej człowiekiem, czy Cortana, czy on. Czy będzie on poszukiwał Cortany? To będzie cały czas moim zdaniem szło w tym tak. kierunku związków damsko-męskich. W mojej opinii powinniście się skupić na Cortane. Zresztą ten motyw telefony z Windows 8 mają mieć głos kortany, rewelacja. Kapitalna sprawa mam preview. Jest po prostu coś mega A, rewelacyjnego. Przepcieć tak do ucha, Marcinie. Z... Nie, powiedziałem żeby, powiedziałem, żeby mówiła do mnie Master A, z... <laughs> z... Z... Proważnie. ale Proważnie. Jest... Każdy wie, że, że takie rzeczy to się fantastycznie sprawdzają. Przecież te, te wszystkie nawigacje, na przykład z głosem Wejdera, czy tam z głosem Simpsonu, to jest relacja. No najwyższy czas, żeby Cortana pojawiła się w każdym domu. Wyobraźcie z się skyka. jeszcze ten film Hair tam nie jest Kara Johansson, tylko właśnie Cortana kolego. Stary. Siadł no, eksplodował. Ale jak już skoro jesteśmy przy Halo, to tak naprawdę jesteśmy przy Banji bo to jak ja mówię, no, T43 jeszcze nic nie zrobiło. A Banji robi. Ten... Jak nie. I to jest gra, która na pewno Piotka cieszy. Przynajmniej ucieszy. Strasznie wyjątkowo. Jako fan Borderlandsów, no nie, to na pewno spodobać się. Nie no, fakt, fakt. Gameplay wygląda jakby to były Borderlands na starych. Piękne takie, te. No, ja nie widziałem w ogóle tej gry na, na, na konsole starej generacji, ale jestem ciekawy w ogóle, jak mi się to uda zrobić, czy to będzie po prostu takie czy Bo ja jestem w ogóle fanem starej generacji, ja na przykład nie mam nowej. I ja To się łączy. Nie masz PlayStation 4 jeszcze? Nie, nie, właśnie. Zdecydowałem, Wszyscy że. Wszyscy mają trochę I nie ten, ale. Właśnie, co się dzieje z Banji? E, wszystko stawiają na inną kartę. Bungie wydaje pieniądze. Banji zwalnia wszystkich pracowników. No tak. Outsourcing do Indii i e, Singapur. No, ale to chyba pół, pół Indii wykupili, patrząc na budżet podany. No, z... A mi się wydaje, że to jest budżet na kolejne 10 lat. To 500 milionów oni sobie tak no, rzuci. Tak. To tak jak, jak była z trylogią tego Władcy Pierścieni, że Peter Jackson rzucił tam, że to najdroższy film w historii, ale to budżet był na wszystkie trzy części bo oni wszystko nakręcili za jednym razem chyba w ten nowej Zelandii, z tego co pamiętam. Tam potem robili jakieś dogrywki z które się nie udało już w studio, co było zabawne, bo okay. w studiu budowali wiesz, skały i kawałek rzeki, sceny jakiejś tam plenorowej. No ale mi się wydaje, że to jest takie być albo nie być na bungee. No bo jeśli się okaże... O jest... tak, zdecydowanie. Jeśli jest... będzie klapą, to Activision zdaną z tego, że oni mają wszystko inne oprócz Call of Duty Skylanders i Call of Duty Skylanders Moim <śmiech> wiesz, wiesz, to zależy, czy patrzysz na Activision, czy patrzysz na całą spółkę, no bo jak patrzysz na całą spółkę, to tam trochę więcej Nie jest. no, ta, ta część Blizzarda, ona ona, mi się ona wydaje być bardzo taka autonomiczna i Blizzard tak naprawdę, jakby na przykład Activision doszło do wniosku, że co, to sprzedajemy Blizzarda albo coś, no to byłaby się cieszyć. No oczywiście Activision, Blizzard. Ale to nie, to w jaką? nie w jaką przewieźć na internet. Przecież Activision Przecież nie, no, jest Vivendi, samodzielną, jest. Vivendi, Vivendi jest, to, jak jak się jest właścicielem. Od Vivendi. Co? I Vivendi, Vivendi ma w sobie Activision, ma Blizzarda, ma Canal+. Nie. Plus, masz dużo Przecież różnych sensów. zweryfikować, bo Wy chyba jesteście jakieś dwa lata do tyłu. Vivendi już nie jest właścicielem Activision. Activision się wykupił od Vivendi. No jak to, mi... Vivendi ma dwa, czekaj, Vivendi ma, Ale ma dalej jakichś procentów. Procent w y, Activision Blizzard. No. Vivendi pozbywa się części akcji koncernu Activision. No części się pozbyła, ale to wiesz, 12% mają. No czyli mam 12%. Aha, czyli to mówisz, a nie, bo ty, czyli okej, okay, okej. Okay. Wiesz co, ja pamiętam jakiś news teraz jak, jak, jak, tak, jak, jak o tym, jak to wygarnąłeś moją niewiedzę teraz i ignorancję. bo no, tak skojarzyłem, że, że był taki news o tym, że Activision się wykupiło, masz rację. Kotik, Kotik ze swoje, swoje pieniądze, które miał przeznaczone na wakacje, miał sobie jacht kupić, nie, dobra, kupuję te udziały od Vivendi i trudno. W tym roku, y, kochanie, jedziemy tam, nie wiem, królową, elżbietą drugą z statkiem rejsowym, a nie naszym prywatnym jachtym. I... I masz w 100% rację, to jest samodzielna teraz firma już obecnie, już nie jest częścią Vivendi. Oni się wykupili, ja wchodzę na najlepsze źródło na świecie, czyli w Wikipedia jest firma. Tak, 60% mają. Publiczna, publiczna firma, tradeowana na, na Zdagu i. i... Zdecydowanie, tylko że ja to patrzę pod tym kątem, że Activision Blizzard to oni są bardziej tylko pod kątem Rówi? finansowym jako, jako spółki, jedna spółka, a, a Activision Blizzard to są osobne jakby takie entities, to było... tak, jest... Osoby prawne, dwie osoby prawne. Bo Blizzard jest tak silną y, marką samą w sobie, że oni nie chcieli się pozbyć tej nawy. Gdyby, gdyby Blizzard był po prostu tam jakąś tam sobie nazwą, no nie, bo... a tak naprawdę liczył się tam World of Warcraft, Starcraft, Diablo, to oni by to się nie że dobra, no, zostajemy przy nazwie Activision. I Blizzard sobie świetnie radzi, ale to też jest taka firma, która jest bardzo skostniała. Oni się z niczym nie spieszą, nic nie robią, ale właśnie przez to, że i tak zarabiają kupę kasy, ludzie szaleją na punkcie ich gier I teraz to, co się dzieje z Hardstone'em, to wiadomo, no nie? Wiesz, wreszcie, wreszcie jest co grać na iPadzie, tak? I e, kwestia właśnie z Banji jest taka, że Banji, e, oni jakby z rewolucji, z rewolucji, z rewolucji z bali. Nic się wali, Przeprowadzili rewolucję w świecie. Z, tak, FPS-y FPS -y na konsolach. I teraz, no co oni mogą zrobić? nie? No, wychodzą z nową marką, która jest też futurystycznym shooterem, ale zupełnie nie mają wsparcia, oprócz tego finansowego Activision, od w konsol, bo, bo nie będą ekskluzywem. Ja, ja nie wiem, czy na przykład nie PlayStation czy Sony w ogóle chce, żeby Destiny było jakby ich flagowym tytułem, tak? No jest, yeah, ale jest właśnie, przecież na PlayStation 4 ma się ekskluzywnie ujawić jakiś content. Pojawić jakiś content z Destiny w i Kultu to będzie na wyłączność, to, tylko na PS4. jest więcej rozgrywki? To jest, jakieś pierdoły, ale... Dwa płaszcze i trzy pistolety. No to jest właśnie to, że, że Sony wykupuje te dodatkowe ekskluzywy, na, to jest szybsze hakowanie, ja mówię, kurde, po co mi szybsze hakowanie na konsoli, ale to tak na marginesie, ale e, bardzo ciekawą kwestię poruszyłeś i tu jako największy fanboy chyba Bungie, e, Bungie w pierwszej części Halo wprowadziło... E, FPS-y na konsolę. Z drugą częścią Halo wprowadziło coś takiego jak friendlisty i później, gdy pojawiła się nowa generacja konsol, Xbox 360 i PlayStation 3, nagle obie konsole miały friendlisty, można było znajomych mieć, rozmawiać, czatować. Tego wcześniej nie było. Wprowadziło to Halo 2 na Xboxie 1. Potem pojawiło się Halo 3, które wprowadziło tryb teatru, w którym można było nagrywać filmiki i robić screenshot'y. Co mamy w najnowszej generacji konsol? Możliwość nagrywania filmików i zrobienia screenshot'ów i wrzucania je na Facebooka. Tak, więc to, co Bungie zrobi z Destiny i połączy pewno jakoś to, bo ma wyjść normalnie mobilna aplikacja do Destiny, um, to wydaje, będzie jak, coś, jak co zdefiniuje następną generację konsol. Mi się wydaje, że jak ktoś tam z Bungie no nie słyszy, wiesz, te te głosy, że to jest w ogóle taki ładniejszy Borderlands, to oni tam pewnie płaczą ze śmiechu, tam pękają ze śmiechu, po prostu tak. leżą i mówię, panie, to pan zobaczy, co to jest za gra, i to pan będzie komentował. Zresztą, yy, oni bardzo dużo zapożyczyli też w Destiny rzeczy z innych gier bo o tak. mało kto pamięta, że była taka gra, Warhammer Online, Age of Reckoning i tam mi się wydaje, że po raz pierwszy na taką, na taką skalę były te, te, te takie public questy, czyli jakby jakieś tam e, kilku e, poziomowe zadania, które robiło się w grupie jakichś ludzi. Czasami tam, na przykład nie wiem, wybić tyle mobków e, na, na przestrzeni, później powalczy z jakimś dużym bossem i, i to, to później w grach się pojawiło, bo po e, jakimś czasie to trafiło do do World of Warcraft, to chyba jest Guild Wars 2, to jest w Defiance, i tak naprawdę tam będzie tyle pomysłów, mi się wydaje, w Destiny, o których się w ogóle nie mówi, no bo bądź jakby chyba, dopóki gra się nie pojawi, to oni po prostu nie chcą się wystrzelać ze swoich asów, że mi się wydaje, że Destiny pozytywnie zaskoczy wszystkich, że, że to, coś, to jest coś więcej niż tylko po prostu Borderlands, tylko że z łodniejszą grafiką. Ale jest, ja jestem przekonany o tym. Bardzo, bardzo czekam na, na, na tym. A ty, Piotrze, czekasz na to Destiny, tak? Bo tak się nioszy. Nie z, no, wiesz. Z cichutko no, tak jest. Z, z przyjemnością zagrałem w Destiny. A propos tej ekskluzywności, czy też jego braku, to oni jakiś czas temu na Twitterze podawali, że PS4 jest niby wiodącą platformą przy developingu jakoś tam teoretycznie się do kogoś przytulają a co do samej sobie gry, słowa, jeżeli oni zrzucili tak totalnie z głowy budżet i zamierzają to rozciągnąć na kilka lat, to bardzo możliwe, że Destiny stanie się jakąś tam formą nie będzie grą, która potem będzie miała sequel tylko stanie się platformą, która będzie update'owany na takiej zasadzie na jakiej, nie wiem, dzieje się to z World of Tanks, gdzie tak naprawdę to jak ta gra wygląda teraz, jak wyglądała dwa lata temu, to jest zupełnie co innego i być może z Destiny zrobią podobnie, czyli będziesz miał platformę z jakimś tam otwartym, półotwartym światem, hubem cokolwiek, czymkolwiek, i to będzie rozbudowywane w skali tego budżetu. Tak, no, no tylko że to, e, przeważnie takie gry, które się cały czas rozbudowają i tak naprawdę nie mogą wyjść z takiej, powiedzmy, bety, e, no to są te wszystkie gry free to play. I one się rozwijają, cały co czas coś jest zdecydowane, coś często się zmienia, żeby, żeby ludzie się nie znudzili tą grą. I nawet A Jak spojrzysz na Dust. Diablo i dodatek do Diablo, to czy też, przepraszam, zanim wyszedł dodatek na Lud 2.0, tak. to gra się bardzo zmieniła. Mhm. więc Albo na StarCrafta, tak. który absolutnie nie jest free-to-play, jest e sportową grą, jasne, ale też tam cały czas są w nim jakieś mniejsze czy większe zmiany. Tak, ale masz na przykład Dust 514, który, który się wielokrotnie... No umarł już prawie. No już umarł prawie, ale, ale on cały czas, tak. i czy graficznie, czy tam jakieś mniejsze czy większe zmiany w samej rozgrywce, no, ale on był właśnie free-to-play'em, a, a spójrz na gry, które nie są free-to-play'ami, a które są podtrzymywane, mają oddane grono e, fanów. No, no tak, tak Starcraft e, generalnie to jest taki przypadek, że rzeczywiście tam nie ma mikropłatności, tam nie ma, nie ma za co dodatkowo płacić, ale Diablo w swoim. No, miał mikropłatności, tylko że ostatecznie z nich zrezygnowano, bo okazało się, że jakby psują grę, czyli e, auction, ten dom aukcyjny. I oni zarobili na tym domie aukcyjnym, to się ale nie mieści, bo zresztą twoje pieniądze jakby są uwięzione na tym, bo jeśli sobie nie podepniesz od razu Paypala i tak dalej, to właściwie nie jesteś w stanie wypłacić tych pieniędzy. Możesz je tylko wydać na produkty Blizzarda. Czyli możesz ewentualnie sobie kupić jakąś inną grę, możesz sobie, nie wiem, wydać te pieniądze właśnie w domu aukcyjnym no, i tyle. To jest... Więc oni ten procencik robili, no taki sam procencik, z którego żyje Valve, nie? Z wszystkich rzeczy. Bo to jest dobra, jeśli chodzi o robienie takiej kasy. Czyli co? Wszyscy czekamy tutaj na Destiny. Sporo tak, obcy... chciałem, do, czekać, chciałem dodać, dodać, tylko że ten kontrakt, który podpisało na 10 lat Plan Andrzej z Activision, ja, ja, nie, ja nie wiedziałem, że my o Destiny będziemy rozmawiać, lepiej bym się przygotował. On bardzo dokładnie opisuje to, um, proces, jakie gry czy dodatki do gry mają się pojawiać w ciągu na, następnych paru lat, Bodaj, że co 3 lata ma się pojawiać nowa pełna gra, a w międzyczasie Co, mają się jakieś mniejsze dodatki, jakieś 5DL za pewno. E, ma być jakaś forma mikrotransakcji, subskrypcji, która e, określana jest przez Banji jako to nie będą mikrotransakcje i to nie będzie subskrypcja, oni pewno jakiś nowy, rewolucyjny model e, wyciągania podatku. pieniędzy, właśnie dokładnie. E, I tam jest też opisane to dokładnie, ile minimum pierwszej części musisz się sprzedać, żeby Bungie, żeby Activision w ogóle przedłużyło z nimi kontrakt, czy na Oni drugą podawali część. do ostatnio, to była jakaś strasznie duża ilość, już nie pamiętam, nie wiem, 5, zaraz strzelam, ale to było coś na tu, 5-7 milionów kopii? Oni już pierwsze mnie no, no, tak. Y, pod podtrzyjem pod, chyba to, The Lost Vikings, nie? Tam jakaś wersja specjalna. To bli, Lost nie, Vikings no, tylko, był przez Blizzard'a. A, co czekaj, to Bungie czegoś nie wydało teraz? <głos> czy nie, to się nie. Jednak, przepraszam, w takim razie Banji jeszcze musi coś wydać, w takim razie jakaś mili gra na komórki. To Kościoła, nie ta tej kwoty, ale oni właśnie jak, jak mówili o tym budżecie, to mówili, że żeby im się to zwróciło i miało sens, właśnie gra musicie sprzedać w tam w pamięci nie, 5 milionów kopii. 15. Bardzo prawdopodobne. A Do tego jeszcze ten. Do tego na podstawie ostatniego raportu finansowego Activision była mowa, że Destiny ma rekordową liczbę preorderów na tyle miesięcy przed premierą. O, przepraszam. Ja jestem święcie przekonany o to, że połączenie jest rekordowo. Nie, nie. Rekordowo. Analitycy cytując, analitycy uważają, że żeby taki budżet się zwrócił, gra powinna się sprzedać 15-16 milionów. Tak jak powiedziałem, 15 milionów. Ale to jest dlatego, że oni po prostu przeliczałem to na ten budżet 500 milionów dolarów. No tak, tak, tak, tak. Żeby się budżet zwrócił. Ja pamiętam, jak to poprzebało kilka takich fajnych tytułów. Znaczy nie pogrzebało, tylko co po prostu zmieniło sukces w porażkę. Bo Bioshock Infinite e, sprzedało się bardzo dobrze, ale na czas, ile tak ile produkcja tej gry trwała, jakie może było oczekiwania, ale w każdym razie ile powiedziano, że wydano na tą grę, bo tam i, i rzucano jakieś liczby też z powietrza w sumie e, tam około 20, 200 milionów dolarów, to, to też jak, jak okazało się ile teraz gra, w wielu kopiach mi się sprzedać, żeby się zwróciła, no to to jest, to jest masakra, bo ja nie wiem dokładnie, ile tak naprawdę wydawca od każdej sprzedanej kopii dostaje, ale to, to jest chyba jakoś mniej niż na... 10 dolarów. Tak. No to jeśli, jeśli gra kosztuje 60 dolarów, tak, i oni dostają 10, no to nie wiem... Znaczy no y... według tego, co Bakter mówił, to... się, to to tam... się pomylił, musi się sprzedać, nie wiem... Y... 45 milionów, żeby się taka gra za 500 milionów. Ale to do 500 milionów to jest rozbite na następne 10 lat, doda inflację do tego, jakieś dec to subskrypcja slash haracz, to oni tam spokojnie. Oni mi się wydają, muszą spokojnie sprzedać między 5 a 7 milionów i, i będzie, będzie normalny kontrakt na drugą część. Poza tym też mi się wydaje, że Activision patrzy pod kątem budowania nowej marki, a nie mogą też spodziewać się cudów na, jak to się mówi, na, na wierzbie. Przy, przy pierwszej części gry mówię tego, że jest to gra Bungie, ale, ale przez to, że jest to bandzi, jest to Activision to nie ma bandzi lepszego partnera do robienia interesów na multiplatformach niż właśnie nie ma innej firmy, bo drug, najlepszą moim zdaniem firmą marketingową na świecie jest Apple, potem jest Microsoft, a jako, że ani jedna, ani druga firma nie, nie byłaby zainteresowana wydania gry bandzi na, na multiplatformę, to Activision zdaje się najlepszą tutaj opcją. Myślę, że zastanawiam w ogóle, jak wyglądają takie umowy na, na ten ekskluzywny, ten, tą, tą, te, te, tą treść na wyłączność. Ile z tego jest tak naprawdę pieniędzy dla, dla wydawcy? Czy oni w ogóle coś zyskują? Ile na przykład kosztowało, to. nie wiem, bo to, jeśli nie mylę, to chyba 60 minut czegoś więcej jest na PlayStation 4 w Watch Dogs. Piotr, może ty 60 minut czego, ale nie wiem czego. Ty znaczy nie wiesz? Wiem, że coś jest na okładce, chyba będzie. Ja wiem tylko, że jest więc że ma być szybsze hakowanie na PlayStation 4, bo to było zapowiedziane w zeszłym roku i no, tak jak się miał, że mi to utkwiło w pamięci. Naciskasz, nie wiem, naprawdę. Gwiazdę, czy tam I, nie, na, nie w... wiem, kwadracik, hakujesz. To na jest... Xboxie musisz musisz zapłacić dwa dolary za każdym razem jak chcesz coś hakować. To mi to... Nie, no, nie, nie wiem, żakuję teraz jest. oczywiście. A ty tak powie... 60 minut ekskluzywnego gameplayu, ale nie wiem czego on dotyczy. Ale to jest najlepsze, no, że, że to, jak dokładnie, trwa, to jest na pudełku. Czy... Przejście gry trwa 20 godzin. No to 60 to jest kurczę, całe 5% więcej, nie? Wow. to Warto, warto. Przecież nie, że teraz te gry te jak kosztują na tą nową konsolę? Że... Aż boli. Jak ja widzę na przykład, ile kosztuje... To jest przynajmniej 10, czy tam 10 dolarów, 10 euro różnicy w cenie. Chyba, że w tam u was, Marcinie, gra kosztuje na Xboxa 360, na one tyle samo. Wszystko jest to samo. 59,99 z 65 dolarów to wychodzi. Czyli obojętnie na jaką... Do... Chyba, że jest to gra budżetowa, tam jak Plants vs. Zombies ten Garden Warfare to 40 dolarów, ale standardowa cena retailowa to jest 60 dolarów. To chyba jest... A jak to jest w Irlandii? 50 euro, 60 A Teraz y, wszystkie gry na nową konsolę to jest 10 euro więcej. A Uuu, to jest... to, to... cenią się. No tak, no. To są czasy, z, y, które ja pamiętam. Ja, ja wiem, że na przykład za... Orange Boxa, zapłaciłem 69,99 Ale Orange Box, to wiadomo, że tam było 5 gier w jednym. Więc to jakoś można było jeszcze przeboleć. Ale teraz idziesz do, e, do sklepu i, okej, okay. 69,99 za co? Za Funcheina, za, za... ten y, Titanfall nie wiem, czy tylko cztery, ale na początku mógł kosztować tyle. Ale wszystkie gry po prostu na nową konsolę są o 10 euro więcej. No w Polsce to, jest, ten, ten, bo magiczne przeliczniki w Polsce to cena oficjalna premierowej gry to jest 279 zł albo 269 w zależności od dystrybutora, albo a na stare ceny. konsole to była, co to? Derka albo puca, ewentualnie, jak masz za dużo. <laughs> Tak, a w przypadku starej generacji to było 229. Oczywiście sklepy tam robiły jakieś obniżki tak jak teraz sklepy sprzedają po 250, niektóre ale ta oficjalna cena teoretyczna to jest 279 zł i zresztą mniej więcej taka sama jest w sklepiku w PSO, To jest... No ja nie wiem. Czy... Żal. Czy ja nie myślałem, że gracze mają teraz więcej pieniędzy i... I... I... Czy nie, że... ja nie... Ale ja widzę to po sobie. Już kiedyś wspominaliśmy, że ja mniej kupuję gier. No. I dużo bardziej się zastanawiam. Rzeczywiście te recenzje wszystkie czytam bardzo uważnie, bo one wpływają na to, czy ja kupię grę, czy nie. Tak jak na przykład Wolfenstein, nic nie wiedziałem Wolfenstein, spodobała mi się okładka, bum, biorę. Ale. No, jest to nie... jest o tyle zabawne, że, że patrząc, yy, przeliczając to, to w takim wypadku to powinno być 70 euro. Mm -hmm. Mniej więcej. To jest już absurdalną ceną, naprawdę. Masakra, po prostu masakrasz. Jeśli chodzi o ceny, to oczywiście się zmieni, tylko po prostu musi być jeszcze większa konkurencja. Na razie to jest ten, ten, ten nie ma w co grać, tak? nie ma gier, więc nie ma dużego wyboru. Więc A, ser... Te ceny wolno spadają. Tak, więc... To zależy czego, bo ja tę kilzona kupiłem za jakieś 50-60 zł. Ale to była gra z tego Tak, z Bandla, tak. Więc jakby weźdź, nieśmigany, tylko kupiłeś, wiesz, na pewno już była obdarta, gdzieś tam po na Nie sprawdzamy, pewnie na pudełku jest wielka kartka, że nie wolno sprzedawać oddzielnie. Zwykle może, okładka jest taka, chcemy na 60, to była taka, że ona była zapowiała, też wielki pasek. Bundle copy albo promotion, na for sale. I tyle. Ale przyznam, że nie miałem pojęcia o tym, że jest różnica w cenie gier między nową a starą generacją w Europie. Polska też, inna strefa walutowa, ale, ale jest po. Ja, <grym>, ja myślę, to. Jest dla mnie to jest nie do pomyślenia, żeby, żeby... Znaczy ja jeszcze to potrafiłem zrozumieć w chwili, gdy e, tam było przejście między... Zwykłymi, zwykłą, zwykłą marką telewizorów HD czy wersją HD, to dobra, już podnieśli tę cenę o 10 dozów, nie podobało mi się to, ale byłem to w stanie jakoś stawić. Ale teraz nie ma skoku, nie ma... Robimy teraz gry wszystkie w 1080p, 60fps albo 4K, nie, nie, nie ma czegoś takiego, tak więc nie widzę tutaj sytuacji, w której, co, która by uzasadniała zmianę ceny. Jeżeli publisher czy, czy developer nie, musi zwiększyć ilość pracowników, żeby e, tak jakby powiedziałbym tak, nie znam się za bardzo, tu Ryan by się przydał z podcastu Epic Fail, ale nie wydaje mi się, żeby technologia między poprzednią generacją a obecną zmieniła się na tyle, że trzeba zwiększyć nakłady na tworzenie gier. Jeżeli ktoś robi takie Destiny, to oczywiście potrzebuje 500 pracowników, a jak ktoś robi Super Time Forces, to potrzebuje 5. Ale mi chodzi o ogólnie Teraz modelowanie jakiś tam contentu HD i tym podobne. Nie, nie, nie zmieniła się technika. O ile co, to bym powiedział, że jest łatwiej teraz zrobić gry, bo, bo ludzie są bardziej zaznajomieni z tymi tak, technikami. Tak, te w czasie ich... ceny się e, e, ustaliły i jest tak, że gra niezależna albo gra mała to jest 15 euro, gra duża na stary to jest 60, no i te e, póki co. 70 euro na, na te nowe. Tylko, że to jest właśnie kwestia tego, że na razie jest za mała konkurencja. Na razie jest za mało gier i nie ma tego problemu, że na przykład, nie wiem, sklep musi pozbyć się z magazynu wszystkich kopii. Po prostu, skoro one schodzą, Ludzie po prostu pragną w coś zagrać, to płacą te wyższe. Ale wiecie, że to jest coś, czego ja nigdy nie byłem w stanie zrozumieć, że w pudełku na premierę, nie wiem, nowe Call of Duty kosztuje dokładnie tyle samo, co gra na podstawie nowego filmu Disneya. Gdzie nawet jeżeli bym się porównało budżety i, i, i koszty, to jest totalnie zupełnie co innego. Tak ja nie rozumiem, czemu jest jedna sztywna wyższa. Masz, masz dwie ceny tak naprawdę. Albo premierówka, albo te budżetówki, a powinien być większe rozłożenie cenowe. Ale to jest tak zwany net neutrality w wersji video games. Czy po prostu musisz, mać, masz po prostu jakiś, jakiś standard i, e, wiesz, e, zobacz co się stało, jeśli chodzi o e, takie swobodne ustalanie cen na w, w wszystkich kopikach internetowych, czy na przykład na iOS-ie, iTunes, nie? W App Store. Nie no, no już próg. Bo, już, ceny dolar za, za gra to już jest za dużo. Więc e, po prostu musieli, musieli e, e, zawalczyć i. Być może to w jakiś stopniu trzyma pewien poziom, ale y, problem jest taki, że na przykład y, y, w Europie, ja to widzę, wiele sklepów, y, takich, które się zajmowały grami, no miało problemy. Przecież HMV, y, jeden z takich największych sklepów, coś, taki jak, coś takiego, takiego jak Empik w Polsce. Mhm. No, przez, y, wiele sklepów musiało zamknąć. Przez długi okres czasu wszystkie sklepy, które były w Irlandii, były zamknięte i oni otworzyli tylko kilka sklepów. A to była jakby jedyna taka naprawdę konkurencja w stosunku do tego, na przykład w stosunku do Gamestopa. Inny sklep był taki Game, wszystkie sklepy w Irlandii stały zamknięte. W Anglii jest o tyle dobrze, że z tego co wiem, tam jest większa konkurencja, jest więcej tych sklepów, więc jakby oni tam może na, na, na rynku takim retail mogą sobie walczyć, ale tak naprawdę to wszystko się sprowadza do tego, że jak chcesz już naprawdę mieć jakąś dobrą cenę, to sięgasz i kupujesz w internecie. I wszyscy muszą teraz konkurować z Amazonem, Amazon może... No mała aferka była, słuchaj, a propos ceny sprzedaży, w, w piątek, w, w, w kraju, tak wyrażę, jakiś tam sklepik, yy, już nie pamiętam, no, jakiś mały, mały sklep, który tam podobno jest znanym, ja w ogóle już nawet nie pamiętam, jak się nazywa, jeden, co mi zapadło w pamięć, to, że Sosnowca wrzucił na swój <śmiech> fanpage, yy, serio, Sosnowca, wrzucił na swój fanpage zdjęcie jakichś pięćdziesięciu pudełek z Watch Dogsami, z informacją, że po nie możecie przyjść już dzisiaj do nas do sklepu w oszłamującej cenie 219 zł. No i generalnie oficjalne premiere jest chyba we wtorek czy w środę, a to było w piątek, po pierwsze po drugie, na każdym spudle, znaczy bo było bo widać część tych pudle jak na zdjęciu, tak frontem, było wielki napis, że to jest jakiegoś bandla i że się nie nadaje do sprzedaży pojedynczych sztuk. Więc po pierwsze nie wiem, czy to, było to było jest takiego z bundla... wesolami. Wiesz, że to jest tego bandla. To, to, to tak premierowego to jest bandla, wiesz, nie? PlayStation no... 4. Niektórzy mają właśnie te konsole, no, to ale generalnie... tak, rozumiem, gdzie się gra znalazła. się w Sosnowce. I Była mała, mała aferka, że sklep Sosnowca, że w Sosnowcu nawet embargo nie obowiązują na, na premiery. Ale jak. jak... Nic nie ja w... obowiązuje. już grają, robią let's play, y, więc też. No let's play y już tam, wiesz, na, na wspaniałej zakładce na żywo z PlayStation, to tam już co drugie okienko gra. Tak, i, i najlepsze jest to, że embargo na recenzję jest na, na dzień premiery. a i tak wszyscy grają. Jak ktoś chce zobaczyć go, to to że sobie jakikolwiek Steam włączy, czy, czy, czy jakikolwiek tam na, na YouTubie. Mnie bardziej interesuje, jak ta gra będzie wyglądała na, na 360 na PS3, ale jednak chyba nie będę się decydował na, na tak desperacki krok i chyba się na wersję PC. Chociaż też słyszałem, że yy, play, wieczasz, jak chcesz naprawdę 900p i 30 klatek, to musisz po prostu się nać po PlayStation 4 bez. Będzie S. I 60 dodatkowych minut gameplayu. Dokładnie. Ekskluzywnego gameplayu zamówiłem wersję na Xbox One, tak powiem. ale po prostu jest. Xbox One to, ja bym musiał po prostu poznać, kto, kto produkuje telewizory w Ameryce z tą natywną rozdzielczością 792p, bo po prostu na tych trzech <gry>, gry z Xboxa One najlepiej wyglądają się, Cześć, to ja jest... chciałem tylko wrócić, ja chciałem wrócić do innej kwestii tego kupowania gier bo ja podobnie tak jak ty mam teraz sytuację taką, kiedy ja powierzchni nie ma gier, żeby ich kupować ale w sy sytuacji, kiedy w 2006 czy 2007 roku powiem, każdą możliwą grę, która się ukazała, to teraz naprawdę patrzę na tak. na swój portfel i konto i wybieram, ale ja rzadko kiedy płacę pełną cenę za grę, bo ja zawsze mam e, sytuację, kiedy ja jeden tytuł odsprzedam, sprzedam na ebayu, czy wymienię i przez to nigdy nie czuję się, że wydaję to pełne 65 dolarów za grę I nawet ja rozumiem, że nie mam powodu do narzekania, bo jak się 70 euro, to w ogóle współczuję czy 270 złotych, ale tak się szczęście znaczy, ja cały czas podchodzę do tego, że nawet to 65 dolarów to jest dla mnie jakaś taka kwota nierealna, którą nie chciałbym płacić za grę, a lubię ją mieć na premierę, dlatego staram się zawsze podejść do tego w taki sposób inteligentny i coś tam wymienić, odsprzedać, przejść jak najszybciej, dokończyć, pozbyć się, albo zostawić, kupię za trzy lata i dokończę, jak będzie po 5 dolarów. Znaczy ja miałem taki taki... Czyli tutaj Ja się 100% zgadzam, bo niestety, ale no, już pod koniec poprzedniej generacji tak miałem, a w tym przypadku to już jest absolutnie powtarzalne, zabiła we mnie jakąkolwiek chęć bycia kolekcjonerem pudełek na półce, bo to jest bez sensu. Ja trochę jeszcze jest tylko bo ja nie sprzedaję niestety, niestety mówię, dlatego, że po prostu tam chyba miałem najlepszą cenę, nie sprzedaję po prostu przez internet. Tylko jak wymieniałem, to, to w sklepie, tak? Oddaj grę. Tylko, że widzisz, widzicie, strasznie y, y, słaba przebitka, bo y, za nową grę, kiedyś i tak mi się udało chyba z Halo zrobić jeśli nie mylę, oddałem Halo i kupiłem do dopłacając może 5 euro, Forza Horizon. I to był taki mhm. deal, że po prostu chyba najlepszy na świecie. Ale generalnie jest tak, że właściwie to kupujesz grę za 60 euro, Możesz tam w promocji jakieś tam udać się. Był taki moment, że jak była konkurencja na na rynku, to nowe gry w HMV kosztowały 45 euro. I to był super. I to, to, było super. A później mogłeś się odsprzedać, powiedzmy za, tam 30, za 35 euro. Czyli teoretycznie za 10 euro miałeś nową grę. Tak? A teraz jest tak, że właściwie gry kosztują, to kosztują. I co najwyżej dostaniesz jakieś 30 euro za, za nowy tytuł. No, ewentualnie jak jest. Nie, no, ale to wiesz to sprzedając w tym, bo, bo e tak jak e wcześniej e padło e już w rozmowie, gry nie tanieją teraz szybko. Więc jeżeli kupujesz coś na premierę i przechodzisz, to po dwóch tygodniach sprzedajesz, stracąc na tym, nie wiem, 5 euro. No tak, ale to jeśli właśnie na eBay'u, a jeśli o. Z góra. Czy na Lego. No ja nie mam tej smykałki. Chociaż, jak generalnie, jak już wydaje pełną cenę, tak nie, Bogaty jesteś, rozumiemy, nie musisz. Wiemy, masz po prostu. <śmiech> Kto bogato może wydać? Sponsorując. więc <śmiech> <to jest> dokładnie. Tak <śmiech> jak ja to jak wchodzę do sklepu, to ja zwykle jak kupuję gry, to tak wystawiam ramię na pełną długość, zakrzywiam dłoń, i po prostu przyjeżdżam tym y, przez półkę i zwykle mam jeszcze taki y, z tego z Walmartu y, ten troli, nie? Taki wózeczek i tam wszystko mi się y, wrzuca. i kupuję wtedy powrócę. No. Tak kupię. plastik na, na radę rzucasz i, i żądasz, żeby cię ci jeszcze zapakowali. No. Tynkę rzucam, wiesz, platynową no, karbiczkę. Przepra przepraszam, przepraszam. Chociaż myślę o tym, żeby zmienić na czarną, nie? Bo to jednak podobno teraz czarna jest lepsza. Lepiej się po prostu na samolie pojawiać czarną. Rapuje jeszcze. Panowie, co jeszcze z takich, z takich ciekawych rzeczy się pojawiło? Zanim przejdziemy, powiedzmy tak na kilka słów o E3, żeby powiedzieć, to zastanawiam się, czy coś jeszcze ciekawego się wydarzyło ostatnio, czy jakieś ploteczki, jakieś dramaciki, Piotrze, czy coś tam. Co no, to czy... chwila się, bo mówiąc o E3, to tak więcej raz dziennie albo dwa razy dziennie pojawiają się jakieś materiały albo rzeczy, których spodziewałbym się na E3 i zastanawiam się, czy... Wszystko już będzie powiedziane wcześniej, nawet nie jako plotki, tylko oficjalne. Nie wiem, to, że tam ostatni jakiś gameplay z The Order się pojawił, na przykład z omówieniem, bodajże. Czy. nie wiem, przez ostatni tydzień było sporo informacji o tym, co to wyjdzie, gdzie, kiedy, i po co i dlaczego. A na e jakoś. Nawet nie wiem, na co miałbym czekać. Czy na pewno na, pewne rzeczy będą przede 3, no ale też dużo rzeczy chyba mi się wydaje, jest takie. Właśnie to jest ciekawe, że y, Xbox swoją decyzję o. Jakby sprzedawanie one bez, bez Kinecta podjął przed czy więc to nie był jakiś taki wielki news, więc chyba żeby po prostu zrzucić to spłynęło. I ja zastanawiam się, co oni mają za rewelacyjną wiadomość w takim razie. Może mają wersję, już już wprowadzają wersję Slim. Xboxa one, bo każdy, że <śm> ona jest dosyć duży. Te wiatraki to są takie, że Nie, ale jest tak, Marcin, nie? że jak włączysz Xboxa, to ci, tak zaczyna ci się unosić jak te, te, ta deska, deska deskorolka z powrotem do przyszłości. Nie zgadzam się. PlayStation 4 jest o wiele głośniejszą konsolą w tej generacji. No tak, a tak, ale wiesz, wśród jak to się mówi, no nie? Wśród ale to, ta, krzykaczy... No, tak, Huberuję, mówisz. Głośniej czy, czy ciszej to... ale Nie, One ale jak... jest dość cichy, naprawdę. Nie, nie, no, on ładnie się pod telewizorem się prezentuje, ja akurat wrzuciłem go w slota mieści się w niego, chociaż jak muszę go rozłączyć, to jest jakiś mały problem, żeby się do niego dopchać, ale, ale jak sobie tak leży spokojnie, to, to jest hmm. bezproblemowo idealnie. Mam ładnie podłączonego to nad telewizorem. O, fajna, fajna, fajna... Znaczy, ja o, nie, się, sam, czy nie się czy ja... Się obserwuję. Nie, ja tu nago zawsze nagrywam, wtedy wiem, że jak mnie patrzą, podglądają ci panowie z Microsoftu podle... Żeby ktoś nie podglądał, to się rozbierz i te trochę nie to żeby... Ale... Dokładnie to jest, to jest strategia. A grasz na um, Motorsport 5? Tak, gram, grywam. Jak, jak ci się podoba? Słyszałem, że to jest słaba gra. Najsłabsza w szczęście. Potwierdzasz, nie zaprzeczasz? Mm, powiem tak, że for, dla mnie każda ta część Forzy, w, w, która nie jest częścią Horizon, jest taka sama. To tylko jest kwestia tego... Ile jest wyścigów w jak szybko mogę ją sobie salakować, czyli zdobyć wszystkie achievementy. Salakujesz w fortce? Bo... Szaleńcze? No mam. Zostało mi teraz tylko jeden achievement z podstawki i parę z dodatku. Sakra. Ja mam... Wszystkie samochody, tak? Wszystko mam. Tak. No, tam osiem muszę mieć na level 25, mam cztery zrobione na 25. Jest to masakra, ale, z ale fajnie się robi. Ja lubię sobie. wyglądał słowa w forcie 5. Czy na przykład możesz bez kierownicy jeździć, tylko pięściami w powietrzu, tak wiesz, co czy pajesz pół taka. Opcja, nie? Nie ma takiej opcji, ale jest za to opcja taka, że mogę. Ruszając głową, zmienić swoje położenie, czy patrzę sobie w, w prawą szybę, czy w lusterko, czy w lewe lustergo lewą szybę. Jak jest. Generalnie jestem hatrakiem, jak, jak, jak się to. odwrócisz do tyłu, to pokazuję to, co jest z tyłu. Ale, e, ale, ale, ale tak, tak ścianie, tak tylko trzeba nie? nie, nie, nie akurat. Ja... Wyłączałem tą opcję. Dla mnie kinek to jest, jeśli już tak naśmiewamy z tego urządzenia, to jest zupełnie niewarte urządzenie ceny 100 dolarów, ale ale jako, że już zdecydowałem się na roztworzenie pieniędzy, postanowiłem być jak jak tutaj prowadzący podcastu bogaczem i rzucić patyną na stół, jak kupowałem konsolę nowej generacji, to już cieszę się, że mam tą tak, wersję tak, z tak, Że masz dwa kinek. Przyznaj się. dwa Kinecty. I oba stoją. Mam jedynie. Nie, jeden jest w szufladzie. Z 360 jest, no, musiałem zrobić miejsce dla nowego, dlatego schowałem tam tego. Tak 360 już nie, nie włączam generalnie. Włączyłem ja ostatnio. E, ściągnęłem to, Warface się chyba nazywało, Warface od, od, od, od, od, tak gra od Krajteka, tak. E, bardzo się rozczarowałem, już postanowiłem się pożegnać już z poprzednią generacją. Największego szoku doznałem w zeszłym roku podczas VGAX, tych nagród Spike'a w grudniu, jak e, nagrywaliśmy, nagrywałem sobie całą tą prezentację za pomocą Elgato i ze znajomymi połączyliśmy się, żeby podyskutować na, za pomocą headseta. I jakość audio pomiędzy nową a starą generacją jest dramatyczna. Nawet, nawet nie, nie zdawałem sobie tego sprawy, jak na zacząłem korzyść, rozmawiać. Na korzyść starej generacji? Na korzyść nowej generacji. Naprawdę jakość audio na Xboxie One jest kapitalna w czacie. Jest, jest bardzo duża różnica między właśnie 360 a One. -em. Tak więc to jest duża zmiana. Ale nie, jakinek używam do tego, żeby uruchomić jakieś tam aplikacje głosowo. I tylko tyle. Tak więc nie ma tu, tu sensu wydawać to na to 100 dolarów, te, ale cieszyć, że nie, nie, właśnie z... tego nie robię, dlatego że on nie zawsze nie słucha. Muszę trzy razy powtórzyć. Ale na przykład, żeby przyciszyć telewizor, pogłośnić telewizor, żeby um, nakrać to, włączyć do to DVR, całe to, to, to oczywiście tam jakieś komendy głosowe. Tylko, czy, czy to jest Ale warto 100 moment... dolarów? Nie. Nie masz rączkami przed kina jak ten, na przykład, żeby coś szybciej zrobić, wiesz? Raport mniejszości, nie, nie, nie ma lewo-prawu gradu, nic nie robisz? Bar bardzo cieszę się, że o tym wspomniałeś. Jest to najbardziej upierdliwy feature, kiedy bo ja mam. Gdybym ja pokazać Ci mój, mój Game Room tak naprawdę, to mam koło fotela ustawionego laptopa na stojaku mhm. i czasem po prostu mam włączonego Xboxa i piszę sobie jakiś tekst na, na forum, czy na bloga, czy gdziekolwiek. nie coś robisz, tak? Że, że, I zaczyna mi latać ręka i uruchamiać yy, aplikację na, na na ekranie, co mnie doprowadza do szału, bo nie ma tak naprawdę Ale nie możliwości ten... wyłączenia tego. Z zakupów nie chcąc nie zrobiłeś w ten sposób jeszcze. Nie, nie, raz ja kupił 5 punktów Microsoft. Tak. Nic nie kupiłem, nie mogę, niestety, zaskarżyć Microsoftu, ale nie no, ogólnie no, technologia jest fajna, tylko zupełnie bezużyteczna Spokość i Jest, fajna, ale myślę, to jest słaba w tym sensie, że nie, nie, nie, nie sprawdza się, nie jest precyzyjna, nie jest inteligentna. Sterowanie nie... ruchem jest zupełnie beznadziejne i to nadaje się tylko do gier tanecznych czy do gier fitness, i to jest jedyne, do czego gier to powinno być sprzedawane. Nie, nadaje, wiesz, Marcinie, kamerka Logitecha. I to taka stara, wiesz, ta pierwsza. Takie pamiętajcie, takie, pamięta takie pileczki golfowe były kiedyś. To, to, ej, to pierwszy się nadawał do górki. No nie, nie, Ja myślę, że nie, nie pognębienia tutaj one mam ze sobą. Bo ja Nie, jak... wydaje mi się, że Microsoft wróci z grami wnętrz, że na, z grami naprawdę. to jest największy problem Xbox One, że oni muszą teraz przekonać ludzi do zakupu za pomocą gier, korowych gier Kinecta, o kinach muszą zapomnieć i go pogrzebać, generalnie. Forever and ever, a, i, i, a konsola zawsze będzie słabsza od PlayStation 4. Tak więc, no to teraz kwestia tego, czy ludzie widzą różnicę między 900p a 1080p, czy 792p, bo takie właśnie rozdzielczości będziemy mieć na Xboxie One. Zawsze te platformy tak będą gorsze. Tak jak taka ulotka była kiedyś w internecie, że większość ludzi nie widzi różnicy między 720p a 1080p. Więc coś, po, o co ja, to, co ja ci powiem, wiesz, że. Ja, ja bym, jeżeli zostawisz mi obie gry obok siebie, czy oba będę na, na laptopie patrzył na, na rozdzielczości koło siebie porównawczo, to, to oczywiście każdy zobaczy różnicę, ale jeżeli ja bym przez 5 minut pograł na Xboxie One i potem poszedł do drugiego pokoju i odpalił tą samą grę na PS4, to bym nie widział różnicy. Ja powiem... mam ogólnie jeszcze wadę wzroku, tak więc to też wiele tłumaczy, ale... Masz taki naturalny anti -aliazjum. Mam, tak. Taki. Ale <głos> tak a propos rozdzielczości, ja nie wiem, czy kiedyś miałem na przykład komputer jak Amiga albo Commodore, albo cokolwiek ale generalnie a chodzi mi o Amigę, dlatego że no Amiga generalnie była podłączana do telewizora, nawet trzeba było do tej starych 500 pięćsetek specjalny taki taki konwerter podłączać, żeby podłączyć do telewizora, ale jak wiecie, na telewizorze wszystko było rozmyte czyli nie widziałeś pikseli i tak dalej ja pamiętam, że grałem w Mortal Kombat na Amidze później doszedłem do, do kolegi, który miał Mortal Kombat na na pc -cie. I na PC, na monitorach zawsze było widać piksele. Nie? Te kwadraciki były bardzo wyraźne. I jak mi się to podobało, że widać te piksele. Jak mi się podobało to, że ja widziałem piksele, że te ostre krawędzie są, że, że widzisz, że to jest właśnie to, że to jest, ten, że to jest ten element grafiki. I na przykład wiesz, to jest na plus mnie, nie, na przykład 320 na 240, jak widzisz wszystkie piksele, to jest poezja. Więc Być może powinni iść i powiedzieć, na przykład, że kolejna gra na konsolę nowej generacji będzie 48, 480p bo nie ma różnicy, prawda? To najważniejsze są efekty. Ale... ale nie, no, czekaj, patrzyłeś, na pewno widziałeś filmiki z tego, z, z samograja Rise i powiedz mi, czy przez to, że gra była w 905P, a nie 1080P, to czułeś jakiś dyskomfort? Czyli nie widziałem żadnych, ale na pewno... Dobra, dobra. <śmiech> ale jak tu <to> <śmiech> nie bym poczuł, wiesz? Bo jest ja jestem taki, że jeden. Ale panowie, to skoro zahaczamy o E3, nie będziemy jakieś specjalne analizy robić, bo... Z roku na ruchy coraz mniej znaczą. Ale zapytam Was, czy macie jakieś, nie wiem, czy oczekujecie, że albo macie na przykład, nie wiem, wróżka jakaś, czy czytacie z fusów, że na przykład jakaś gra będzie zapowiedziana. Bo ja na przykład myślę, że Quantum Break będzie anulowane i powstanie Alan Wake. No to się sprzeda. Xbox One to wielki comeback. Alan Wake będzie na Xboxa One, bo to jest gra, która przecież fantastycznie się sprzedała. I, i, i na pewno jest mocną marką. Ale myślicie, że będzie jakaś taka gra, która wszystkich zaskoczy, że on, nie wiem, Bayonetta 3 się... Na prostu... pewno mogę ci powiedzieć, jakie gry będą, które nikogo nie zaskoczą. Będzie Far Cry 4, będzie nowy Asasyn. Ale to już wiemy, nie? Wiesz, chodzi o to, że oni wiesz, po prostu wyciągną jakiegoś klika z kapelusza. Ewentualnie na przykład... Mnie się z, wydaje, z, z, że z multiplatform dowiemy się przede, czy wszystkie, bo, bo te studia jak i jej Activision, czy, czy Ubisoft nie będą. Chociaż może Ubisoft także będzie czekał na E3, ale jej raczej nie ma w naturze czekania z nowymi markami przed 3 bo wie, że może przez to więcej hype'u wygenerować, jeżeli zapowie grę przed E3. Garden, E3 to sam i... Activision nie ma nowych marek, bo Destiny w tym roku wydaje nowy Call of Duty, tak więc to jest starszy gier na ten rok. A, a wydaje mi się, że Microsoft Microsoft zapowie jakąś nową, nowe, nowe IP na E3. Jedna albo dwa. Się myli, czy I ale Sony chyba, też. Activision to w ogóle nie, ten, nie robili nigdy do konferencji. Była na pewno oprócz konsol, bo, znaczy oprócz, oprócz Sony i oprócz I my, my na Microsoft, to, to zawsze była Elektronikolad Konferencja i był Ubisoft. Aktuję, chyba nie Tak, się tak masz rację, bo oni by show. Pojawiali się tam, oni się pojawiali zawsze. koncerty mm -hmm. No, no. Nie, no, oni mieli kiedyś tam parę, pięć lat temu bo mieli jeszcze konferencję potem zaczęli, zaprosili Eminema chyba, jakiś koncert zrobili dla VIP. I znali, i, że to jest No Po prostu oni wpadają do konsolowych, że tak powiem prezentacji, czyli pewnie... Największym, największym newsem E3 będzie to, że ogłoszą, że anulują produkcję The Division. Że okazuje się, że się przejcieli, że te konsole po prostu obecnej generacji są za słabe i liczyli w ogóle, że będzie Kinect wersja na ona i bez niego to właściwie to nie ma sensu produkować. Koniec. Nie będzie The Division. CD Projekt Red powie, że nie będzie pracować już nad Cyberbankiem 2070. Nie, że gra w Dzień Premiery 2070. Albo w wszybcie... Czechach. <grymne> tak. To Co tak, że mówiliśmy, czytali to. o tej dacie premiery jako o, część tego Nie, takie było nasze założenie. Bardzo przepraszamy. A to jest dziki zgon. No, Co to to znaczy, dziki ale zgon. A w ogóle coś, coś myślicie, że się pojawi takiego? No bo poprzednie trzy to były takie trzy, które no, zapowiadały nowe konsole. Znaczy przynajmniej... Na pewno Nintendo Direct będzie jakieś niesamowite. Na przykład Wii U 2. Będzie, o. O! I wiem, to, to mu dać live. Tak. I zapowiedzą e, Mario Kart 9. No, bo słuchaj, Mario Kart 8, takie recenzje wszędzie zbierają, że. No to jest najlepsze, że to jest tak, Chcesz Że ten seller. Słuchaj, no, skrytykujesz Mario Kart jakąkolwiek część, to znaczy, że jesteś w ogóle bucem i się nie znasz na gra. W ogóle nie powinieneś być. Jesteś bez serca. Tak. A tak, a praktycznie oprócz tego, że tam graficznie się trochę zmienia i jakieś tam drobne rzeczy, to, to jednak jest ten sam. No, okej, okay. świetna gra bardzo pozytywna, ale ona się nie zmienia jakoś tak właściwie, więc ta gra w ogóle nie powinna być recensowana, czy powinna być taki, wiesz, że review... Re ja się nie czuję kompetentny tutaj zawierać głosu. Ale nie, review znaczy, być do, do, do Mario z wszystkich części, a nie, że ten... Ale to nie jest tak, czekaj, że, że, że gry na, ja na to patrzę, pod, ja mogę się mylić, bo ja też nie jestem wielkim fanem Nintendo i nie kupuję konsol mm. zazwyczaj, ale miałem zawsze taką wizję Nintendo, tu trzeba jakoś specjalnie zaprosić, że Nintendo wydaje nowy hardware który jest jakiś tam rewolucyjny jak tam Wii był rewolucyjny i do tego wydaje dokładnie takie same gry jakie ukazywały się przez ostatnie 20 lat tylko sterowanie jest dostosowane do tego nowego hardware'u, tak więc cały czas dostajemy takiego samego Mario, Super Mario Bros tylko, że teraz śmigamy z Willotem albo z ekranem dotykowym a, a nie z kontrolerem zwykłym i, i może przez to ten Super Mario Kart na Wii, Mario Kart Wii to miała mhm. nakładkę na Wimota taka plastikowa tak? Tak. Można było powiedzieć Za 20 dolarów. A tak. Marcinie, bo ty hmm. jesteś wielkim fanem Forcy, to pamiętasz, że przecież taka kierownica była do Forcy, do Kinecta, pamiętasz? Też taka, że się w wietrze trzymało, ona miała parę przycisków, nie wiem, ona chyba weszła na rynek, nie? To taka nie, taka nie, pisa, nie kupiłem niestety. Trzymało. Taki volant taki tak. właściwie. On ja ty w ogóle nie, tak nie kojarzę, że można sterować w Forzie za pomocą kierownicy. Mi się wydaje że taką Forza Vista była za pomocą Kinecta obsługiwana. Wychodzę na wielkiego ignoranta to teraz, albo co ze mnie ja robisz? Nie, nie, ale to... Y ja tutaj, korzystam porządku. z internetu, bo skoro nagrywamy na, na, przez internet, ja wam zaraz tutaj pokażę. I to jest... Wpiszcie sobie wireless wheel Forza 4 i znajdziecie to. Być może jak, teraz nie ma sensu, żebyście oglądali ten filmik, ale jak zobaczycie choćby zdjęcia, to, to, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. To jest coś fantastycznego po prostu to wygląda jak kierownica formuły pierwszej. Oczywiście mam mniej przycisków na soli, nie ma wyświetlaczy. Ona wygląda z jak litera U. Są takie dwa banany połączone ze sobą. I no, litera U. Była pierwsza zapowiedź Wii U. Po logo Wii U. Błędny. Dokładnie O. No to nie wiem, no ja wam pokażę w takim razie tutaj, o, o, jak to wygląda na, na szybkim filmie. E, naszym drugim słuchaczom też jak nie mają wersji e, wideo podcastu. E, się co się dzieje na ekranie. A proponowałem, proponowałem. Tutaj. O, proszę i to, co widzicie, to człowiek trzymający jest w powietrzu, coś co wygląda jak nie kierownica, tylko raczej właśnie wolont samolotu pasażerskiego gra w Force 4 fantastycznie po prostu, gra reaguje na to, jak skręca kierownicą, właściwie to można powiedzieć, że on macha tą kierownicą, jak bije w drużynie A, lewo-prawo po prostu a samochód taje się prosto, ewentualnie skręca gdzieś automatycznie, więc to jest w ogóle niezła ściema chyba, że to po prostu ma działać z takim opóźnieniem, nie? lag tylko 5 sekund, zresztą jak zobaczycie po prostu jakie fantastyczne rzeczy, jakie drifty to, chyba, to jest chyba jeden z tych powodów, dlatego, że ta kierownica nigdy nie osiągnęła sukcesu komercyjnego. To może ona miała być właśnie taka, nie tylko do Forza, ale też właśnie do jakichś symulatorów lotniczych. No i jak wam się podoba? Już widzieliście? Szaleństwo. Marcin? Mistrzostwem świata po prostu. I co, jest za order Po prostu cały światoplon runął, okazało się, że e, kolej, kolejny wpływ Nintendo na innych na twórców, prawda, po kontrolerze ruchowym, e, kierownica plastikowa do sterowania powietrzu, i proszę, jest. Mm. No, jeszcze w kształcie litery U, tak więc tutaj zapowiedź nowej nowe, nowe konsoli Nintendo, to dodatkowo to pewno jeszcze coś śpiedze tam przemysłowi wykradli zapowiedź właśnie nowej konsoli, dlatego tych takich kształt ma. E, czy myślicie, że poznamy na przykład nową konsolę ze stany Nintendo? Albo jakąś odświeżoną wersję? Nie, no myślę, że jeżeli byśmy mieli to na pewno na Nintendo Direct chyba. Tak, ale to ja to traktuję bardziej Nintendo Direct i jako E3, jako tak jeden... jeden... Nie, nie, ale chodzi mi o to, że chyba nie ogłaszaliby nowej konsoli przez Nintendo Direct, tylko by zrobili jakąś konferencję z tej okazji. Jednak tak mi się wydaje. No bo szkoda po prostu, że no nie wiem, nie mamy chyba większych oczekiwań w stosunku do tego E3, oprócz tego, że wreszcie chcielibyśmy zobaczyć jakieś, jakieś gry i na przykład nie słyszeć tylko o tym, że kolejny tytuł zalicza obsługę. To szczerze, że mi hype jakikolwiek na E3 opadł zupełnie, bo wiem, że nawet jeżeli będą pokazane rzeczy, które będą wyglądały niesamowicie fascynująco to po pierwsze zagram za najprawdopodobniej za dwa lata albo i dłużej, po drugie od tych materiałów, które zobaczę za miesiąc do wersji finalnej gry może się w tym bardzo hmm. dużo zmienić. Więc niestety u mnie hype totalnie opad, bo też nie wiadomo, które projekty zostaną skasowane w międzyczasie, które teraz są ogłaszane jako coś niesamowitego. Przecież to, co było pokazywane, i to zarówno w przypadku Xboxa, jak i PS4, na tych revealach konsoli, tak. to o większości tych rzeczy, które tam były pokazywane jako coś, wow, dalej nic nie wiadomo. I pytanie jest, skąd w takim razie bierze się tak fantastyczna sprzedaż nowych konsol? Skąd? Stąd, że stare konsole są za długo na rynku. Stąd, że ludzie, którzy mają sprzęt pod telewizorem od 7 lat, prędzej czy później uznali, że warto było mieć inny. I stąd, że mimo, że filmiki pokazują tobie, że prawie w ogóle nie ma żadnej różnicy między wersjami gier na stare konsolę, na, na nowe konsolę, to tak. jednak ta różnica jest. Jest tam. Gromna jest różnica, tylko że po prostu czy to jest... Część tytułów po prostu wychodzi na multipatformowych i, i wiadomo, że na nowe konsole będą wyglądały lepiej, ale kwestia jest tego, że po prostu póki co te tytuły, na które... E, które nas zagrzały do tego, żeby się po prostu cieszyć tą nową generacją, one jeszcze nie wyszły. Dla bo mnie tym że to... gry teraz multiplatformowe są robione na oba, obie generacje, co automatycznie obniża jakość tych gier, które pojawiają się na nową generację. Tak, co widać po A... ekskluzywach, które pojawiają się tylko tu, czy tu, czy bo tak jak Rise, czy nie wiem, Famous, to tak wyglądały kosmicznie. No to teraz pytanie właśnie, co co z kolejnymi ekskluzywami, które pokażą, które będą takimi konsolcellerami? Halo, 560 FPS. Mhm. Uncharted, no, żarty... Horror... Uncharted 4, który podobno ma... No to skomentujmy teraz, pokazano dwa dni temu w piątek, Sony wyrzuciły dwuminutowy filmik z Ordera, nie wiem czy widzieliście. Nie słyszałem, tak, że to wygląda fantastycznie, po prostu super. Wygląda taki... kapitalnie. Taki Ale wygląda bardzo ładnie. Nie, wygląda kapitalnie, tylko że cały czas, moim zdaniem, Sony podąża ścieżką, która um, nie do końca mnie odpowiada jako graczowi, czyli oni po, po, podążają za tym cinematic experience, czyli tym kinowością tak. gier. I tak było z Uncharted, tak było z Heavy Rainem, z poprzednimi e, ekskluzywami na po, poprzedniej generacji, nie, nie, nie wliczając tam oczywiście paru gier. E, i, I Order jest idealnym przykładem tego, gdzie mamy... Od początku on jest reklamowany jako gra, która będzie mieć idealne przejście między cutscenkami a, a gameplayem, rozgrywką. I mamy standardowy gameplay, który polega na strzelaniu i wychowaniu się za osłoną i przejście do cutscenek. I 5 cutscenek i, i chwilę gameplayu, co... Mnie się podoba raz na jakiś czas, ja nie powiem, że nie i, i, i jest to fajna sprawa, ale no, ja bardziej jednak jestem wielkim fanem rozgrywek i, i uwielbiam świetny gameplay, dlatego na przykład ta, jak się ta gra o zombie, co się na Xbox Live Arcade pojawiła w zeszłym roku w czerwcu, um, State of Decay, tak mi się podobało, bo w, w, odpaliłem wygrzecz start i zaczął się gameplay. Nie, nie miałem pięciominutowej kascenki, tylko zacząłem grać i, i, i od razu jest akcja. Jeżeli gry właśnie będą mieć jakieś fajne pomysły na siebie w nowej generacji, to, to, to mnie to kupuje, dlatego na przykład Plants vs Zombies, The Garden Warfare, tak. kapitalna gra. Taka, taka popierdółka, pograłem w to, nie wiem, może 20 godzin, ale super się gra, świetna sprawa i, i ja bym chciał tego jak najwięcej. Przedeć że... że wszystkie te pięciolatki Cię tak ołonują, wyzywają no że w końcu się z, zniechęciłeś. Nie, ja zrobiłem Salaka. salaka. <śmiech> będziesz powiedzieć, nie, zrobiłem rage quita. Ja trochę jak patrzę na ten, ten Order, to tak sobie myślę, że kurczę, żeby być właśnie tak Jericho, tylko że lepsze. Jeszcze lepsze. Hmm. Nie, oni tam naprawdę fajne uniwersum do tego tworzą i to takie uniwersum alternatywne o tysiąc lat się cofają wstecz. I to może być coś, coś fajnego pod kątem właśnie fabularnym, czy, czy ogólnie opowiadanie historii, czy settingu ogólnie całego, całej, całej, tej, całej tej gry. Tak jak na przykład Resistance, moim zdaniem, ma kapitalny setting. Ale, ale gameplayowo, no, jednak moim zdaniem te czy Infamous, czy, czy Killzone, oni, te studia Sony first party, czy second party, one muszą zacząć tworzyć coś innowacyjnego, bo przez to, że Sony dodało mikrofon, czy panel dotykowy w kontrolerze i dodanie tam jakieś pięciu chwilowego sterowania, że mogę teraz tak. ze sądem malować sprayem po murach, no to nie jest nic takiego, co by mnie zachwycało. Nie chodzi o zwykły chorowy gameplay, który skupia się na, na zabawie, tak jak Wszyscy dewel deweloperzy Indii właśnie tym sprzedają swoje gry. Świetnym pomysłem na, na rozgrywkę. No i chciałbym to po prostu zobaczyć. No chyba w tak, jakiś trochę będzie, że, że te wspaniałe pomysły będziesz miał w grach Indii, gdzie ludzie się nie boją eksperymentować, i na 10 nieudanych projektów będą dwa genialne. A w przypadku gier, które mają tak potworne budżety, no przykład Destiny, tak? Jeżeli Destiny okazałoby się kompletną, ogromną i gigantyczną wtopą, to cały bardziej już mówi: Papa. Pa. Tylko, że Destiny nie ma szans na okazanie się w topom, i mówię to dzisiaj, dlatego, że oni przy tworzeniu tej gry robią ten cały, całą tą gałęzie przemysłu, która się nazywa User Research, i oni po prostu zbierają, zapraszają 100, 200, 300 graczy do testowania tego produktu, i ci gracze wyrażają swoje opinie, badają, mają cały to, cały zespół, departament, który zbiera informacje demograficzne o graczach, i oni wiedzą o nas więcej niż NSA na przykład. I w związku z tym oni. Po... Złożyć. Oni potrafią przygotować produkt, który będzie potem się podobał każdemu. I tak samo robi Call of Duty, dlatego ten gra tak będzie mieć budżet 500 milionów, bo oni będą potrafili powiedzieć o, o tym, że oni takiemu Dachmanowi czy Zaratulowi, to on Zaratul tam lubi sobie w halo pobiegać i poszczelać jakieś krasnale, to mu walniemy taką misję z krasnalami, a Dachman lubi, nie wiem, robić Lutan jakiejś broni 2-0 i potem sprzedawać w domu aukcyjnym. aż dom aukcyjny, stary. Ale to no wiesz, co, wszystko. Jak zacząłeś tak opisywać, to ja sobie opowiedziałem, że jest właśnie taka jedna gra, która ma wszystko i wszystko robi bardzo dobrze. I to jest gra, znaczy to jest jedna z gier, bo każda gra z tej serii jest taka, czyli GTA V. No, w sensie seria Grand Theft Auto. To są to gry, które absolutnie to, że... mają wszystko. I, to one, I dlatego one kosztują tyle, tylko że są po prostu skryny dla każdego. Jak ktoś lubi wyścigi samochodowe, proszę. Jak ktoś lubi otwarty świat, proszę. Jeśli ktoś lubi, nie wiem, taki zwariowany y, tryb sieciowy, proszę. Jeśli ktoś po prostu chce mieć fantastyczną przygodę tylko dla, dla siebie, proszę. Wszystko w tej grze jest. I, Dobra, ale to, proszę. to są gry, które z drugiej strony nie mają miejsca na jakieś eksperymenty z treścią i formą. To są gry, tak jak mówisz, w których jest wszystko i dopasowane do każdego, a nie w których, czy, wiem, czy twoim zdaniem, tak jak... Rockstar nie eksperymentuje z formą i treścią? Z formą? Znaczy, jeżeli byś patrzył na jest... GTA 5 przez pryzmat GTA 3, nie, ale wiesz o co chodzi, że to, to jest tak to tak same ale, ale pomyśl ile rzeczy jest takich właśnie związanych na przykład z tym, co, co właściwie jest takim dodatkiem, ale ludzie potrafią z tego robić dla nich ten, tą główną osiąść, zabawy na przykład staje, nie wiem, jakieś wyścigi, jakieś zabawy właśnie w sport ekstremalne, jakieś skakanie, latanie samolotem. To są wszystkie rzeczy, które są, które na przykład albo wcześniej nie było, albo były, ale na przykład nikt na przykład nie, nie, nie rozwijał ich, a teraz nie wiem mają sprzęt, na którym to może chodzić dobrze i tak dalej, więc jakby ekspromanie z formą to też jest na przykład to, że nagle z jednego bohatera masz trzech bohaterów w GTA. Okej, okay, ale to, słuchaj, bo ja mówię o tym, że, bo tam wcześniej za tu powiedział, że oczekuję gier, które będą jakoś tam innowacyjne czy oryginalne. No te. GTA jest wspaniała, ale nigdy nie powiedziałbym, że jest wyjątkowo innowacyjne czy oryginalne. no To, to, to prawda, ale wiesz, innowacyjne gry to są raczej takie... Y to są gry Indie. Gry Indie mogą sobie pozwolić A, na innowacyjność. A gry ja się w jednocześnie budżetach, z tobą, to... od której klapy wiesz, może zależeć od tego studia, raczej nie będą ryzykować. Zgadzam się z tą, tylko jeżeli spojrzysz na gierki Indie, to gierka taka Indie, gra Indie, żeby nie być jakoś sarkastyczny, Przyzony. one mają po, pod kątem rozgrywki, one ma jeden pomysł na siebie. I na przykład ostatnio bardzo mi się spodobała gra od... Nie wiem, czy w ogóle te gry można nazwać grami indie, ale od kanadyjskiego studia Super Time Force na Xbox One się ukazywała i na 360, gdzie e, możemy po prostu cofać czas. Taki mix był Country i e, Prince of Persia right. a, i wrzucać Dobra, swoich tak jakby klonów, sobowtórów czy innych y, kolesi potem dzięki temu możemy przechodzić dany etap. Fajny, kapitalny pomysł. E, mamy Don't Starve na PlayStation 4, gdzie musimy przetrwać, tam no, zbierać i takie takie podejście mine minecraftowe w wadę chyba. E, I te, te gry wszystkie indie opierają się generalnie na jednym pomyśle, który definiuje tą rozgrywkę. A mnie chodzi o, o coś takiego rewolucyjnego jak na przykład Minecraft, który jest grom indie, może nie jest jakiś piękny, ale, ale ma kapitalny pomysł na siebie, być jak grą z otwartym światem o dowolnej mo możliwości eksploracji. Czegoś takiego moim zdaniem wcześniej nie było I, i ja bym chciał zobaczyć takie gry e, w jakiejś pełnoprawnej formie, pełnej retail na, na, na nowej generacji. I mnie się wydaje, że Destiny, pomimo tego, żeby będzie czerpać z tego, z rozgrywki, która definiowała Halo, która, czy, czy tego, co Gearbox zrobiło z Borderlands, oni wprowadzą tyle innowacji w rozgrywce, że to będzie coś nowego i świeżego. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, zobaczymy. To jest na pewno... E, mamy pewne oczekiwania. E, duże oczekiwania. A jeśli chodzi o innowacyjność rozgrywki, no to e, czasami po prostu warto jest nie, nie liczyć na nic i, i pozytywnie się zaskoczyć, bo jak będziemy właśnie chcieli, żeby te, ta generacja na no przykład sprowadziła nam dużo takich rzeczy, to będzie się okaże, że tak naprawdę e, no co? Zostaniemy tylko z takimi jakimiś niespełnionymi obietnicami. Chociaż ciekawe mnie rzeczy, które na przykład nie są bezpośrednio związane z konsolami, o których z jednej strony jest głośno, jak na przykład Star Citizen, który już tam zbiera... mówić tylko prawda, o Star Citizen w kontekście tego, ile pieniędzy już zebrali, ale to może być bardzo ciekawa gra właśnie, pod tym względem, jak, jak, jak ten świat jest zbudowany, jak, jak, jaki jest poziom szczegółowości dotyczący na przykład, nie wiem, czy, czy tych statków kosmicznych, czy tego w ogóle świata, jak to ma ogóle, przynajmniej z tych zapowiedzi, no i też masz, jakby, gry, z drugiej strony, to jak ta, No Man's Sky, o którym, nie słychać na razie, zbyt wiele. No wiesz, bo to jest Studio, więc. Właśnie, to też może być coś ciekawego, nie? Niby w konwencji jakiegoś tam kosmicznego, tam, strzelanki kosmicznej powodzonej z jakimś takim, elementem, nie wiem. To taki może być, powiedzmy, Privateer, albo jak ze starej serii Elite Frontier. Na to czekam, tylko że po prostu nie chcę się jakoś tam rozczarować, więc specjalnie na to nie, nie myślę. I, i, i te. Ale panowie, na pewno y, graliście w dużo ostatnio, Bo tyle takich ciekawych, fajnych gier wyszło. No, oczywiście y, jest embargo na watchdogs, więc nie będziemy rozmawiać, że tam graliśmy w watchdogs, i W ogóle przyszliśmy. No już skończyliśmy, już partynę, mamy i tego 100%. 100%, 100%. Ale y, panowie, co ostatnio graliśmy? i, znaczy, graliśmy takie, zostanie graliście, że tak. Piotrze, w yy, yy, jaki to? Dobrze, to zacznę od małej gieraczki, która się nazywa Steam World Dig. Opa, e, Kosztowała, tak właśnie spodziewałem Kosztowała mnie całe jakieś 15 zł chyba, bo była przecena. To wyszło, na pewno wyszło na Steama, na pewno wyszło na PS4, bo grałem na PS4, na 3DS strzelam, czy... że pewnie też wyszło na. Na 3D'a też wyszło, o proszę. No tak, strzelam, strzelam czy... że pewnie na Xboxy też wyszło. Mhm. Mogę zaraz zresztą sprawdzić. Na pewno nie, nie na ŁANA, bo bym miał. Nie wyszło ani na ŁANA, ani na 360. Jest. PS4 Wita i e shop i Steam. I jest to gra, to jest... która. 3DS, 3DS. Nintendo. Tak, tak, tak. 3DS. No i Wii U. Zapewne też. No bo to jest, tak, właśnie. Jest to gra, która jest grom o kopaniu w dół. Mamy robocika, rzecz się dzieje w świecie takim trochę z bankowym, gdzie, czy właściwie mamy roboty napędzane parą, każdy ma kociołek w środku, burzuje z niego ogień, dzięki czemu możemy chodzić. No i dostajemy po swoim wujku w, w spadku kopalnie, no i musimy się zorientować, co tam się z nim stało i czemu zaginął, czemu nam dał tą kopalnię, o co chodzi. No i jest tysiąca takich flaszówek, które są oparte o tym motywie, czyli że kopiemy się w dół, zbieramy kryształki, sprzedajemy kryształki, mamy kasę ze sprzedanych kryształków, dobudowujemy sobie lepszy młotek do kopania, kopiamy się jeszcze niżej, zbieramy kolejne kryształki, znowu je sprzedajemy, mamy jeszcze Mówi, lepszy tacz. młotek, potem... No, no właśnie, no tak nie do końca, bo tu wiesz, idziesz to... coraz głębiej i, i robisz coraz większe jaskinie i masz coraz większe, m, coraz bardziej rozbudowanego tego swojego robocika. Jest tam jakaś fabułka, która nie ma większego znaczenia, bo to jest mała, prosta i przyjemna gra, ale przez to, że ona jest super tanie, jest całkiem fajna, gra się w to miło, ja to skończyłem w jakieś dwa wieczory, są z, nie 4-5 godzin mi to zajęło w sumie. On ma bardzo taki, taki replay value dużo, tak? Czyli można po prostu spokojnie zacząć od tego grać i ona jest nadal dużo frajdy. Tak, znaczy tak, samo w sobie kopanie i oglądowanie robocikiem, znaczy tam jest w ogóle New Game Plus chyba jakiś po, po, po skończeniu, gdzie grasz tym już swoim wyposażonym robocikiem dalej, bo tam wiesz, on ma pełno, pełno rzeczy do udoskonalenia, jeśli się nie mylę. Gra jest miła, prosta i przyjemna, ale nie jest tak super bardzo prosta, bo jeżeli się nie uważa, to łatwo się źle zakopać, zrzucić sobie kamień na łeb, albo dać się pokonać zabić przeciwnikowi. Takiego stałego game'u nie ma, jeżeli... jeżeli Permadef? Nie, nie, jak giniesz, jak giniesz, to po prostu tracisz połowę kasy, którą masz i się odnawiasz w, w, tej, w mieście, który jest bazą wyjściową, wypadową. Gra, ma fajną muzykę całkiem. Wygląda schludnie. To właściwie wszystko, co można powiedzieć. Jest tam ta, ta, historia potem jakoś się tam tończy i, i dowiadujemy się tajemniczej, tajemnicy okrytej mgłą tajemną, że co tam się dzieje w ogóle, straszne rzeczy w tej ziemi można znaleźć, jakieś tam tajemnice itd. itp. Już nie wchodzą w szczegóły, ale polecam, bo gra jest taniutka, na Steamie też dość często pojawia się w jakichś promocjach, a na PS to, że chyba dalej kosztuje 15 zł. Więc za 15 zł na dwa wieczory przyjemną zabawę absolutnie, absolutnie polecam. Ja słyszałem same naprawdę pozytywne rzeczy na temat tej gry i tutaj potwierdzasz tylko to. Ale wiem, że też że grałeś w małą grę, ale chyba już troszeczkę większą, ale nadal niedużą. No, nie wiem, o której mówisz, bo jeżeli mówisz o grze, która dla mnie jest naj, najlepszą grą, w jaką grałem w tym roku do tej pory, do tej pory to nie nazwałbym jej taką małą. Tak. Od razu w dniu premiery, kiedy tylko to było możliwe, nabyłem no Transistor, bo, bo Bastiona uwielbiam miłością ogromną i nieskończoną i absolutnie całkowicie Super Giant Games y, stało się moim ulubionym deweloperem Indie, bo Wszystko Transistor ubiega mnie w wszystkim. Ci, no tak, no bo Bastion mi się strasznie podobał, a Transistor urzekł mnie po prostu wszystkim. Wyglądem, muzyką, gameplayem, systemem walki, rozbudowanym, e historią tak naprawdę również, Aha. klimatem. Wszystko, co jest w tej grze, mi się podoba niesamowicie. Ludzie, którzy mówią, że w ogóle czym jest Transistor? Transistor jest grom, która jest turowym RPG-iem, tylko turowym, action turowym. To znaczy, mamy aktywną pauzę w trakcie walki, w której kolejkujemy sobie to, co nasza postać zrobi po naciśnięciu guziczka i później musimy omijać ataki przeciwników w momencie, w którym nasza możliwość zrobienia aktywnej pauzy się znowu reaktywuje. Zdobywamy normalnie ale mamy tam jakieś. Questów w formie jakołowej jako nie ma żadnych, tylko po prostu idziemy sobie linią fabularną prosto przed siebie e, cały czas z konkretnym celem. To, co jest dodatkowego, to tak jak w bastionie były, Challenger, które były poza głównymi lokacjami, to tutaj mamy takie jakby. No to, to się nazywa testy, test szybkości, test wydajności, czyli musimy na przykład pokonać wszystkich przeciwników w minutę albo z ograniczoną ilością ataków. Mechanika sama w sobie jest też przepięknie i wspaniale zrobiona, bo wiem, zdobywamy mamy um, cztery guziczki na padzie. Pod każdy z guzików mamy przypisany jeden atak standardowego pada. <laughs> tak, gu, gu, guziczki z prawej strony. Pod każdy z guziczków mamy przypisany jeden atak. Um, i ponieważ ataków samych w sobie zdobywamy przez całą grę, bodajże 16 chyba, albo 18, nie jestem pewien, to oprócz tego, że możemy go przypiąć do e, tego pola, do zużycia nazwijmy to, to możemy również go przypiąć jako upgrade konkretnego ataku lub też jako zdolność pasywną. Czyli na przykład, jeżeli mamy umiejętność, która odbiera, jest to atak taki, że wokół nas tworzy się pole zabierające przeciwnikom energię. Jeżeli przypniemy go jako na przykład dodatek do zwykłego chlaśnięcia mieczem, to wtedy przy każdym chlaśnięciu mieczem będziemy odbierać przeciwnikowi energię. A jeżeli go przypniemy do tego slotu pasywnego, to wtedy mamy 150% energii. Zdrowia. I tak jest z każdą z umiejętności, czyli możliwości, jakie daje ten system i skomplikowania i dołożenia stuprocentowo pod siebie systemu walki i tego, co chcemy robić i jak chcemy robić, są ogromne. Ale to jest taki system, który no, mamy... się określić na przykład Easy to Learn, Hard to Master? Nie, no przecież ja, ja przesunię, tą... ja teraz sobie przypominam, to nie zdarzyło, się ani razu, nie zdarzyło się ani razu, żebym zginął, bo w momencie, w którym przeciwnicy tłuką nas na tyle, że schodzi nam cała energia, to... Tracimy jedną z tych zdolności. W ja najbliższym trzech poncie... i wyciąga z dołu. Nie nie, nie, nie, nie. Tracimy jedną z tych zdolności i musimy pokonać danych wrogów z trzema. Jeżeli znowu nam zajdzie cały pasek energii, to zostaną nam już dwie. To jest e... cool. Tak. To musi najbliższym... taka nowość, na którą Marcin czekał, jeśli chodzi o rozgrywkę. Tak, ja Ale ja nie... jest to, co było. Tak, tak. Jak ta gra? Nie wiem, czy grałeś Child of Light od Ubisoftu? Czy jest tam Grałem jakieś podobieństwo? W Jak, so, Child of Light po... jest stuprocentowo turowym RPG-em, takim w stylu japońskim, czyli po prostu nachodzimy na przeciwnika, pojawia się oddzielne pole walki, gdzie wybieramy komendy mhm. e, i tam tylko ten, ten pasek. E, jedyną formą aktywności w Child of Light jest to, że jest pasek, a w e, w Transistorze stuprocentowo swoją postacią ruszasz po polu walki i co więcej ciosy mają swój zasięg, swoje jakieś tam ograniczenia, Aha. musisz, wiesz, odpowiednio się ustawić, czyli to jest bardziej w stylu jakiejś takiej gry strategiczno rpg tak? Czy wiesz, możesz izo w izometrycznym rzucie pole bitwy, musisz się odpowiednio ustawić, żeby twoja takie robiły odpowiednie rzeczy. Więc Shadow Wlad kompletnie by tego nie porównywał. Jedno, czym można było porównywać, to tym, że też jest piękna. A Ale wygląda niesamowicie. Bastion, na tego, że on był, miał bardzo ciekawą rozgrywkę. Bo można powiedzieć, że, tam, czy ona była action. Nie, Nie, no tam jeszcze ok, rozgrywka. To był to, to był zwykły action-erpek. Tak, ale, był, ale w, miał w bardzo. Był przyjemne. Bastion bazę. miał narratora, bo na pewno do tego, do tego nawiązujesz. I RPG. ten sam człowiek, tak, w Bastionie był narrator z offu, u to. W tranzystorze również jest, e postać narratora, tylko że tym razem jest on w stuprocentowo związany z grom, to znaczy jest tym mieczem. Miecz cały czas do nas gada. W środku ja grałem na przez czwórce, kiedy nie, on tak pobłyskuje. Jest to tak, że jak on do nas gada, to ta magiczna dioda na, na, na konsoli cała błyska, jak on do nas gada. I różnica z Bastionem jest taka, że tam narrator Opowiadał nam historię, że dzieciak musiał się wyszaleć, że tam wiedział, że to będzie coś złego, usłyszał głos dziewczyny i tak dalej, a tutaj tranzystor na bieżąco, tak też się nazywa ten miecz, komentuje to, co się dzieje, że chora, to może być coś złego, jestem zmartwiony, nie idźmy tam, już chodźmy, nie oglądaj tego. Ale czy jest jakaś poezja jest? Co, co mówi tranzystor? Czy to jest raczej właśnie takie, takie suche informacje, być może fajnie brzmią, ale czy. Znaczy to jest. One to czy jest czytają ktoś, to, czy tej Ktoś już. No to jest jedyny, jedyny głos, który słyszysz, dlatego, że główna bohaterka jest nie Niema. E, więc on robi narrację i on zarazem też opowiada o tym, co się dzieje w pewnym sensie, też ale... Z też. Znaczy on, on cały czas rozmawia z nią, bo tam nie wchodząc w fabule, żeby nikomu nie spirować, to jest też dość istotne. Skąd, czemu on mówi i kim on jest, bo właściwie z zapowiedzi to tylko było widać, że jakiś facet, który jest przebity. Taka jest piękna, cudowna, wspaniała, każdy powinien zagrać i Super Giant Games powinni zarobić kupę kasy, żeby zrobić następną. Ale jakbyś tak miał porównać ją do Bastionu, czy to jest krok do przodu, czy to jest po prostu... Tak, to jest, jest. jest, bo, bo, bo Bastion mechanik... Bastion z Bastionem nigdy nie wiedziałem i nie potrafiłem określić, czemu ta gra mi się tak strasznie podobała. Bo jeżeli rozkładasz... Ten co no to... od narratora na pewno ci kręcił, Przyznaję przyznaj się. No, bo, bo, Możliwe, możliwe. Nie wiem, może za soundtrack też, który dla mnie w Bastionie był genialny, w Transistorze jest równie genialny. Eee, oczywiście te elementy, które były w Bastionie również to są, czyli mm, mogliśmy się w Bastionie modlić, żeby zwiększać sobie samemu trudność gry. Tutaj mamy również możliwość włączania, czy też włączania, czy bliżej, czy dalej, co kto woli, e, dodatkowych utrudnień, dzięki którym zdobywamy więcej doświadczenia, ale zarazem też przeciwnicy są tam, a to się odnawiają, a to im zdrowie wraca, a to nie wiem, rodzą się podwójnie, a to są trudniejsi do pokonania. Więc to też jest tranzystor. Dla mnie tranzystor jest jakąś formą rozwojowej ewolucji bastionu. Ale mnie mhm. bardzo interesuje to, czy na przykład wzbudziła w tobie takie emocje, na przykład ta historia, czy się wzruszyłeś, czy, czy złościłeś się, czy w ogóle... Bo rozumiem, Piotr, że przyszedłeś w tego Ile tak. tak? Wiesz, sam przeszedłem w trzy wieczory, ale to były długi wieczory, więc ta gra jest na jakieś 8-9 godzin, strzelam. Tak, tak, tak, tak, tak, od, tak mi się wydaje. I jak zobaczyłem outro, to chwilę siedziałem z, z otwartą paszczą, bo, bo zakończenie historii mi się bardzo spodobało. Plus pierwsze, co zrobiłem, to odpaliłem od razu New Game+. Plus. Aha. Czyli bo jest, jest również czyli po zakończeniu jest... typ powtarzalna... Znaczy, można grać jeszcze raz i co, przeciwnicy są yy, trudniejsi? Tak, co, znaczy, coś to znaczy świat, tak, tak. świat się dopasowuje do twojego poziomu postaci, czyli zamiast na początku spotkać jednego małego stworka, którego rozwalisz z uderzeniami, to dostajesz stworka że tak powiem... Z Lub, tak, na przykład te stworki są silniejsze i tak dalej. Czy coś się zmienia w tym New Game Plus? Bo na przykład, jak masz tak mówię, jak Dark Souls, nie? tam jak masz New Game Plus, nie jest tylko kwestia tego, że się pojawiają yy, yy, yy, znaczy silniejsi przeciwnicy, tylko też na przykład są pewne drobne zmiany. Czasami to są jakieś tam, nie wiem, różne organizacje, na przykład, nie wiem, fantomy się pojawiają, których wcześniej tam nie było i, i ci atakują. Ale chodzi o to, czy po prostu jest coś takiego w tym New Game Plus, że oprócz tego, że masz, nie wiem, trudniejszą walkę, coś, coś jest innego. Na przykład, nie wiem, jest tak, że czy gra pozwala ci na przykład, nie wiem, y y na podejmowanie innych decyzji. Czy w ogóle w tej grze jest coś takiego jak podejmowanie decyzji, czy jakaś alternatywna ścieżka? Ile jest, czy jest w ogóle tam jakiś element RPG, który na przykład pozwala ci na jakieś inne zakończenie tej historii? Znaczy są, inne, innego zakończenia albo innej historii absolutnie nie ma, jest stuprocentowo liniowa. Podejmujesz decyzje w rzeczach kompletnie nieistotnych, to znaczy w trakcie gry, oprócz narracji, którą buduje transistor, spotkamy tak jakby terminale w których są informacje o świecie, czyli tam tak jakby newsy, tak. albo możemy sobie zamówić pizzę, tego typu rzeczy. I, i w, w tych podejmujesz jakieś tam decyzje. Ale to, są, to, to jest totalny margines. Ja absolutnie nie ma, nie ma żadnego problemu. Na... Ja pograłem, ponieważ ja, ja transistor skończyłem wczoraj o trzeciej w nocy i, i New Game Plus grałem dosłownie nie wiem, z 10-15 minut, to to nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, czy są jakieś ogromne zmiany, ale na pewno zauważyłem, że podają inne komentarze ze strony mm, tak, to jest coś. To jest coś. Bo, bo odnosi się do tego, że to jest przeżywane drugi raz. Myślę, Zresztą że nawet sam tryb się nazywa New Game Plus, tylko jako tryb rekurencji. Ja myślę, że nie musicie pytać, czy polecasz tam grę, bo już wspomniałeś na początku, że to jest, jak na razie, tak, gra tak. rokać. Co więcej, jeszcze... Co z się to, uh, infamous, uh, infamous Second Sun jest Twoją... Uh, infamous może się schować w porównaniu z Tracisterem. <laughs> Absolutnie. Ciekawostka, że w Polsce została wydana w spoluszczonej wersji. Oczywiście głos nie jest że powiem, zamieniony, ale, ale wszystkie napisy, treści, których w tak. jest dość dużo, są, są spoluszczone. Tak, Jeszcze ciekawostka, tak nie zapomniałem. Cztery, tak? Słucham? Ja na PlayStation 4. Tak, tak, tak. tak, tak. Jak, Jeszcze jak? ciekawostka. grubie jak wygląda? Nie, no co, ta gra jest prześliczna, przepiękna i nic cię tam w żaden ja sposób z, nie... Z, o, o, w ogóle jest mnóstwo błędów na przykład w wersji PC, że mostom wywala, ludziom crashuje, czy ty naprawdę? miałeś screeny? Nic, zero, wszystko pięknie, idealnie, cudownie. I wiemy, gdzie... wersja zapłaci yy, yy, im za... A, znaczy, wiemy, że po prostu... To jest kolejny przykład na to, że Sony smaruje, żeby mieć najlepsze <laughs> Jeszcze jedna ciekawostka, o której nie powiedziałem... Yy wszystkie zdolności, które zdobywamy, to są tak jakby... To właśnie z samego początku widać, więc to nie jest żaden spoiler. Transistor jest w stanie pochłaniać coś na zasadzie, nie wiem, duszy ludzkiej. znaczy Może nie duszy, czy tam jakiejś istoty, jest testwa. Dlatego też gada do nas. Czyli jest takim Sorry. No i te, te, te zdolności to są konkretne postaci, czyli na przykład zdolność, dzięki której robimy jakieś taki takiego dasha do przodu, to tak naprawdę jest kierowca wyścigowy. I o każdej z tych postaci są trzy fragmenty jej historii. I I żeby odblokować całą tą historię, znaczy nie, to jest treść, tylko i wyłącznie treść. Aha, treść. Żeby odblokować całą tą historię i przeczytać sobie ją całą, to musimy tą zdolność użyć w jednej walce zarówno w tym, jako zdolność aktywna, zarówno jako upgrade konkretnego ataku i też jako zdolność pasywna. Czyli jeżeli chcemy sobie czytać o tych historii, o tych ludzi, to gra nas motywuje do tego, żeby kombinować, że nie od początku do końca gry jedziesz tylko i wyłącznie na, na, na dwóch, czy trzech zdolnościach, tylko cały czas sobie to zmieniasz, żeby poznawać historię konkretnych postaci. To też jest fajne, bo, bo, bo daje tam motywację, żeby zdolność, Co której są, nigdy w życiu byś nie wykorzystał, spróbować. Jak abstrakcyjnie brzmi ta, ta mechanika. Ja rozumiem, że jak po prostu gra, to ona jest taka oczywista, wszystko to jest ta, ale po prostu te, to użycie, tak i mówisz, no nie, że ta, ta zdolność to naprawdę to jest kierowcą wyścigowy. albo tak to, to, to, to, to surrealistyczny do mnie. To, to, to jest oczywiście na plus. Znaczy nie, no, Kiedy z, premiera na, że, w no, no chyba nie prędko, jednak. Przepraszam. Mm przed końcem roku. Cenowo jest, jest ten, 79 zł, 15 dolców, jeśli się nie mylę. Euro, nie wiem ile. Ale warto. pewno 20, Naprawdę... bo to najdroższe. 20, a, no to 20 nawet. To. Nie, żartuję, oczywiście no, ale... nie wiem, nie mam pojęcia. Znaczy, może i 20, no, nie, trzeba by sprawdzić. W każdym razie warto absolutnie na pewno. Tak, 20 chyba, bo jeżeli jest 80 zł, to to 20 euro, jak 20 euro, to 20 dolców. No, to... No, to... Ale ja nie żałuję ani dotyweczki. Naprawdę gra mnie całkowicie chwyciła i ujęła. I na pewno przejdę jeszcze raz. Bo, bo ta mechanika jest na tyle skomplikowana i daje na tyle dużo chęci zabawy, że, że dalej mam przyjemność w tym systemie. No, ale obniżamy ocenę Piotrze, bo z tego co tutaj wiem, to nie mam multi. No nie ma. <laughs> nie byłby potrzebny. panowie, Teraz tak zadałem pytanie nam wszystkim. Czy graliśmy w Wolfensteina? The New Order wszyscy. Ja! Ja nie, ja czekam na, na przyszły tydzień. Aha, aha, aha, Myślałem, że pierwszy. Transistor ja był dla mnie w Wolfenstein. Nie, ja, płytka do mnie już leci, natomiast y, dopiero po. weekendzie. bo ja przyznam się szczerze, że ja zupełnie nie byłem zainteresowany Wolfensteinem. I przeszedłem koło właśnie in stopu. I zobaczyłem tę wersję specjalną. Nie wiem, czy widzieliście. E, occupied Edition. Nie, niestety. To chyba jest, europejska tylko wersja. To, to, jest, to jest wersja, która ma trzy pocztówki. E, przewodnik po e, Londynie e, okupowanym przez Niemcy. Czyli takim nie, nie, nie, niemieckim Londynie. Czyli po prostu na co Niemcy muszą uważać, e, na co zwracać uwagę i tak dalej. No i w ogóle o wyższości raz niemieckiej nad, nad Anglikami. Bardzo się wygląda. I generalnie to jest, to jest taki... Do... Aha, jest jeszcze e, etui na, na karty kredytowe. Więc mogę sobie tutaj moją platynową wizę, e, czy, czy tam, nie wiem... Czarną niedługo już. American Express, czarna cia... długo już. Czarne, American Express mogę sobie e, tam wsadzić i to nie wygląda. E, bo to szkoda, że przecież nie grałeś, e, ale na pewno w takim razie wrócimy. Mnie interesuje twoja opinia, ale Marcinie, ty grałeś w Sunsteina. The New Order. Gram, grałem i gram. I zapytam ciebie, zanim przejdziemy dalej, na jakim poziomie trudności grasz no ja jestem na tym normalnym, czyli tym środkowym. Miałem przez chwilę ochotę zwiększyć poziom trudności, ale doszedłem do wniosku, że przynajmniej wtedy, kiedy zaczynałem, to niespecjalnie szukałem jakiegoś wyzwania. Mnie bardziej zainteresowało po prostu zagrać sobie grę. Tak dawno nie było gry, która by e, traktowała o drugiej wojnie światowej. No i sobie, no i sobie właśnie na, na tego... Chociaż ja specjalnie jakiś wielkim fanem marki Wolfenstein nie jestem. Boże! Ja nie nienawidzę, te, ja nienawidzę tej marki. Poza pierwszą częścią 90 roku ten powrót do, do zamku nie, nie, nie, nie. Wszystkie były porażką, moim zdaniem, poprzednie decyzje. Powrót do zamku po to był też i Software? Czy jakaś inna w ogóle firma to i to nie było związane nawet z, z tym? Powrót do zamku chyba albo to był i Software, albo nie wiem czemu coś mi mówi, że to był Splash Damage. Ale w takim razie muszę otworzyć y, encyklopedię wiedzy ludzkości. Nie, dla mnie. Wolfenstein to jest chyba odkrycie roku. Ja już tak od razu spadzę też, że mam bardzo pozytywne emocje związane z tą grą, bo ja się nie spodziewałem nic konkretnego. Nawet nie czytałem recenzji, gdzieś tam mi się odbyło uszy, że może być to dobra gra, ale tak naprawdę nie wiedziałem nic. I tak jak odpaliłem sobie na początku Wolfensteina, to przez pierwsze kilka chwil to, to jest taki typowy shooter. On jest trochę futurystyczny, bo tam jest taka... E, Niemcy nie, nie wiedzieli czemu mają jakieś tam mechy, które walczą z nimi. Ale to jest, to jest ten początek i to jest taka zwykła szanga, gdzie się tam się po okopach biega z karabinem, strzela i tak dalej. Ale później zaczyna się fantastyczna właśnie tak jakby, ta druga część gry, gdzie wreszcie mamy w ogóle jakąś konkretną e, fabułę. Mamy fantastyczne postacie. W ogóle jest coś, co mnie rozwaliło na początku, bo myślałem, że mi się gra przełączyła na, na, na wersję polską. Byłem przekonany, że gdzieś ten dubbing, który wcześniej miał być polski, to mi się nie wyłączy. I jakby tutaj jest jakaś akcja jakiś szpital, jakiś coś i słyszę polskie głosy. Więc co jest? Miałem, miałem dokładnie to samo co ty, bo też nie oglądałem trailerów i nie, ja, ja zazwyczaj tak, że jak, obejrzę, jak już się zdecyduje na zakup gry jakiejś, o mojej niejakiej gry, to przestaje oglądać materiały promocyjne, bo nie chcę sobie po prostu psuć rozgrywki. Hmm. ani zabawy, tak samo było, na przykład bo z Mass Effectem dwójką. I dokładnie, opowiedz teraz o swoich doświadczeniach, chcę tylko powiedzieć, że ja zgadzam się z tą w 100%, dokładnie tak samo to miałem. Pierwsze doświadczenie właśnie związane z tym, jak formularnie mnie zaskoczyło to, że dla mnie ten Blaskowicz, DJ Blaskowicz, to był jakiś taki tempo o on nigdy dla mnie nie był jakąś taką postacią z krwi kości. On, on, on nie był dukeem, on nie był e, nawet nie był... Dla mnie to była taka postać, e, jak, jak ten bohater, jak ten Ranger z Duma tylko taka twarz, żeby była na e, ikonka, która w jakiś tam sposób odzoruje, nie wiem, e, poziom żywotności czy cokolwiek takiego. A tutaj po prostu stworzyli prawdziwą z krwi kost, kości postać e, z emocjami. On jest nadal osiłkiem, ale, ale jest, no, ale, ale w nim jest coś więcej. On, on e, e, zdradza swoje emocje, bo ta gra jest w taki sposób skonstruowana, że Część rzeczy oczywiście oglądamy na filmach przewnikowych, bardzo dobrze zrobionych, a część poznajemy właśnie słysząc myśli Blaskowicza. I, i, i on przechodzi pewną transformację. Zresztą akcja się przenosi prawda, z II wojny światowej 60 lat do przodu, więc jest tak jakby dla niego to jest taka przerwa. To jakby Generalnie on jakby jej nie odczuwa. On jakby, to jest nawet opisane w, w, w, w, w, w jednym z właśnie filmów, jak to dla niego wygląda ale później właśnie się okazuje, to co jest dla mnie takim pierwszym, takim pozytywnym elementem tej gry było, to jest to, że mamy alternatywną historię świata, w której Niemcy zwyciężyli i, jakby, i ten, ten niemiecki porządek wprowadzają, wiesz, albo cała Europa. Ja nie wiem, jak to do końca wygląda z Ameryką. Ja wiem, że oni podbili Amerykę, ale, ale jak, jak tam ich temacki sięgnęły, to nie wiem. Ale... Nie, nie. Ameryka ogłosiła kapitulację. Ja nie wiem, czy oni ją podbili, jak ja patrzyłem na bo tam jest w tej naszej kręci całej. To, tak, na na Nowej Jorki, Ameryka tak, się. Pytała, tak, i pamiętam, czy tak. po prostu Niemcy sprowadzili. Nie, podbili, z... bo chyba. To chyba jest mapa świata, gdzie jest tylko Europa podbita przez Niemcy. I ona się nawet kończy przed. Ja bym powiedział, że ona się gdzieś w okolicach Białorusi, Ukrainy kończy na przykład. Czy pochodni, oni już... ten... ja, ja Nie wiem, bo mi bardzo przypominała ta, ta... początek tej Fabuły bardzo mi przypomina taki film yy, z Rutgerem Hauerem Fatherland. Nie wiem, czy, czy kojarzę życie książkę czytałem, film był koszmarny, książka była Książka, książka jest fantastyczna, ale generalnie ta koncepcja prawda, jest, jest super, czyli mamy świat, w którym Niemcy wygrywają wojnę, e, tworzą właściwie w, no, no są potęgą, e, którą, którą nam, nie wiem, jak to można, do czego my to ale generalnie Niemcy po prostu zdobywają władzę absolutną. Cesarstwo rzymskiego. Hitler, Hitler ma się fantastycznie, obchodzi swoje 75. urodziny no jedynie, co mu zbiera, to oczywiście e, e, dobry wujek Stalin, z którym nadal toczy, toczy wojnę i potrzebuje Ameryki jako sojusznika. I generalnie chodzi o to, że to jest świat, który jest, znaczy to jest w ogóle Niemcy, to, to, to, też właśnie akcja chyba się o ile nie mylę, właśnie dziś na chyba 64 rok jest, więc bardzo podobnie jak mhm. właśnie brzeff ten nie order, bardzo podobny okres, e, są, no, no jest tak przedstawiony ten, ten świat, że Niemcy właściwie to jest tak... Oni mają ten swój porządek, taki trochę socjalistyczny, bo wiadomo naziści, e, ale jakby to, co złego ro, nie, robili Niemcy, jakby to jest jakby albo poszczególne pamięć, albo, no nie wiem, pewne rzeczy nie wypływają. I tam jest główną mością filmu, to tak zdradza, ale to właściwie to wiadomo od razu, bo to, to były filmy, które były budowane, ten Suspens nie był budowany na tym, żeby trzymać jakąś tajemnicę, tylko jakby całą tą historię wokół tej tajemnicy powiedzieć, czyli jakby tajemnice o także, że no jakby nawet, nawet to nie funkcjonuje jako, jako plotka, ludzie po prostu sobie nie zdają sprawy. Wciąż, że Żydzi zostali przesiedleni i to jest to, jest to wszystko. Jakby nikt nie zdaje sobie sprawy, jakie zbrodnie zostały przez te popełnione. No i wiesz, ten świat właśnie, ta, ta, ta, ta, ta alternatywna rzeczywistość bardzo mi się podobała w tym filmie. Zresztą ona jest bardzo fajnie pokazana. Tam jest ten, ten budynek, ta, ta ogromna kopuła, która jest w filmie pokazana, ona też jest w grze i ona ma nawet jakiś tam opis, że tam jakiś słynny architekt stworzył projekt i została ona zbudowana. No to fantastycznie wygląda. I te podobieństwa między właśnie tym, a, a tą książką, tym filmem, a to, co jest właśnie w, w, w Tensteinie, no tak mnie wciągnęły na początku, że już zacząłem właśnie myśleć, o tej grze właśnie bardziej niż, o takiej historii niż jako szalance. A później się okazuje, że ta gra rozwija skrzydła że to, że to nie jest prosta strzelanka, że biegasz z karabinem i strzelasz, że tam jest dużo takich dodatkowych elementów tej mechaniki, która sprawia, że po prostu przyjemnie ci się, no nie wiem, robi, znaczy, um, realizuje twój styl gry. Oczywiście nie mamy tutaj do czynienia z Dishonored, gdzie możesz właściwie robić wszystko i tam masz tysiące różnych umiejętności, ale bardzo mi się podobał element yy, skalankowy w tej grze. Nie wiem, czy, czy, czy Marcinia, ty biegałeś z karabinem i, i, i tam z, z wyrzutnią rakiet, czy coś takiego, ale czy nie, z mieczem, z yy, mieczem, przepraszam, nożem, nie, bo ja grałem, ja, ja zacząłem grać od razu na tym poziomie trudności Uber. Um, Czy ten I najwyższy? powiem Ci, że nie, najwyższym z możliwych, nie żałuję tego, znaczy, potem się jakieś dodatkowe odblokowują, jak te e, kody z Enigmy mhm. e, złamiesz, ale, ale dostępnym początkowym. I nie żałuję, bo moje pierwsze wrażenie było takie, ja po prostu pierwsze, pierwszy ten prolog, chapter pierwszy w tym zamku, nienawidziłem tej gry, to, że wniosku, że wrzuciłem pieniądze po to, bo było to coś bardzo takiego... Monotonnego męczące. dla mnie. Takie męczące monotone. Dopiero od drugiego właśnie e, rozdziału gra znaczy zaczyna nabierać takiego rozpędu i zmienia prostu rozgrywkę. Tak? I ten motyw w szpitalu, o którym ty mówiłeś, ja ci przerwałem, to było coś, co mnie. Ja, ja tak czekałem, aż się zacznie skończyć ta kad znaczy najpierw czekałem, aż się zacznie kad do chapteru drugiego e, i czekałem od razu i kiedy to się skończy, a tu ona ta pielęgniarka zaczyna po polsku. Ja mówię, kolejna gra wydana na Xboxach, która ma polską wersję językową i tak zacząłem sobie analizować i potem, nie no przecież po, po angielsku przed chwilą rozmawiali. Tak, tak. O, już się szczegóły, tak, że tak, w, tak, w, tym, w tej grze, jeśli ma swój język, to on nie mówi, no chyba, że tak. jak zwracają się do bohatera, Niemcy na przykład chcą, żeby on ich zrozumiał, to mówią wtedy po angielsku. Akcent... Tak. Niemcy mówią po niemiecku, Polacy mówią po polsku, jak mówią po angielsku, to mówią z akcentem, no fenomenalny klimat. Kapitalny, ka kapitalny klimat. I poza tym to w jakiejś jednej z, e, z recenzji wyczytałem, bo akurat nie czytałem. Ja też nie, nie jestem fanem czytania recenzji niestety. Ale czytałem jedną recenzję, w której grałem od tego całego podejścia science fiction i tych absurdów jednak e, posiada klimat czy taki vibe um z drugiej wojny światowej, tej tęsknoty za wolnością, tego smutku za stratą, blis z bliskimi romantyzmu, tego wojennego. I właśnie to, to można wyczuć w tej grze i to mnie się bardzo podobało. E, I to widać doskonale, moim zdaniem, w pierwszej tej scenie w pociągu. To jest, scena, to jest bardzo emocjonalna. Są... Bardzo bardzo kapitalna scena, moim zdaniem, i bardzo dużo emocji ona e, przekazuje co, poza... Co, są zmontowane te te, te te filmy przerywnikowe. W jaki sposób są ujęcia, cięcia, te, te, te dynamika, nie że na przykład masz... tak Jedno ujęcie jest tak zrobione, że na przykład, nie wiem, postać jest na tym planie i nagle jest przejście, i ona jest na, na, na trochę innym planie, ale jakby w tej samej pozycji, jakby i, i to jest taki, jednocześnie to sygnalizuje pewną zmianę miejsca, ale też na przykład zmiany czasu, jakby bardzo jest takich urwanych przejść, ale one są tak fantastycznie zrobione, tak fantastycznie zmontowane, że one wkomponowują się w całą tą, w całą tą narrację tej historii. I e, to, co jeszcze moim zdaniem e, fantastycznie jakby pomaga w, w, w, w tym, w jaki sposób jest ta historia pokazana, to jest ta muzyka. Bo ona na e, mnie to jest fenomen, jak bardzo mi się podoba, wiesz, e, jak podobają mi się te utwory. One są takie, jedne są gitarowe, futurystyczne, takie bardzo podobne do tego, co na przykład, nie wiem, e, słuchać w Starcraft'cie, tam, jak jak sobie tam e, mhm. grać to jest taki, taki, taki metaliczny, futurystyczny dźwięk gitary. Czasami jest taka spokojniejsza, coś ala The Last of Us, też gitara. Jest taka, ja sobie nawet zapisywałem, bo później zacząłem szukać tej ścieżki dźwiękowej, bo tam, bo ta gra, to tak, taką manegrazę sobie, ta, ta gra, ona traktuje alternatywnie historię, historii, w której powiedzmy Niemcy dominują nad, można powiedzieć w jakiś stopniu, że nad światem, nie? bo technologicznie zdobyli po prostu, odbili Europę i tak dalej, i tak dalej. I, i pewne rzeczy jakby są w tej alternatywnej wersji, na przykład muzyka. Tam Beatlesi są oczywiście niemieccy, jesteś tam... jest dużo nawiązań do popkultury i na przykład można znaleźć w grze albumy jakby z, z niemieckimi wersjami pewnych piosenek. Taki, taki Coś w stylu tego, co było w Bioshock Infinite, kiedy miałeś takie stylizacje a la lata dwudzieste, jakichś klasycznych e, współczesnych piosenek e, e, popowych, ale to, e, to to jest jedno, ale chodziło o, o tą muzykę oryginalną którą chyba zapisałem, skomponował Michael John Gordon i właśnie taki jeden e, utwór, który jest taki bardzo podobny moim zdaniem do, do The Last of Us, to jest ten 14 Years później masz takie ciężkie e, elektroniczne brzmienie e, które jakby wprowadza taką bojową atmosferę, e, Frau Engel tytuł tej piosenki jest też taki, taki malechaniczny nastrój e, The New Order nie wiem czy w ogóle ktoś tutaj ogląda taki serial Banshee, ja od niedawna zacząłem oglądać i on ma właśnie muzykę w czołówce bardzo podobną do tego, co jest, co jest w tej grze, więc w ogóle muzycznie, oprócz tego, że fabularnie w ogóle jest naprawdę bardzo dobra, muzycznie mnie rozłożyła. Ja nie wiem, mi się bardzo podoba to, co słyszałem. Nie wiem, czy, czy, czy, czy to macie też, czy nie. Ja powiem ci szczerze, że nie, nie mogę się z tobą zgodzić tylko dlatego, że z kojarzę muzycznie, tylko właśnie ostre gitarowe riffy, które mnie się podobają, ale, ale na pewno nie mam takiego odczucia, jakie ty masz i tych przebojów, yy, przeróbek, to nie za bardzo wpadło mi to w oko. pomimo tego, że je zbieram, bo, bo lubię właśnie znajdźki. Ale, ale nie odsłuchiwałem jeszcze. Muszę to sprawdzić teraz, jak nagrywać ale gry i sprawdzę. Szkoda, że nie ma takiej opcji, że możesz sobie włączyć e, płytę powiedzmy, ona gra w tle, a ty wracasz do gry. Że musisz po prostu, żeby mm -hmm. wsłuchiwać te, te... Tam jest taka kwestia, że tam jakieś e, pamiętniki są... Znajmniej no, jest jeden pamiętnik, ale generalnie słuchając go musisz być e, w menu i e, z, tą, z tą muzyką jest podobnie. Więc... E, Trochę szkoda, ale to jest szkoda, ale to, jest, to nie jest gra, która jest przepakowana audiologami, jak na przykład Bioshop. Że tam właściwie tak, tak. co 5 minut stać na, na, na 5 minut i słuchać, co oni tam gadają, bo, bo co chwilę się coś pojawia. Tutaj nie, to nie, to jest drobny element. W tej grze to jednak to, co masz, tą treść, którą masz, jakby fabularną przekazaną, to albo w postaci fantastycznych przerywników, gdzie masz naprawdę bardzo, bardzo kolorową klientele, bardzo fajnych ludzi, którzy współpracują, które jakby tworzą ten ruch oporu, no, ale też jest dodatkowo tak, że nosisz ten komunikator, przez który słyszysz różne osoby, które ci pomagają w misji i, i, i, wiesz, jakby jakieś dodatkowe audiologii nie są potrzebne, bo ty nie jesteś sam w tym świecie. Ty masz przyjaciół, tylko po prostu ty jako jedyny taki komandos naprawdę gości od, od zadań specjalnych jesteś w stanie powiedzmy wykonywać te misje, które bo, bo każdy jakby w tej, w tej, w tej, w tej swojej drużyny, tych ty, ty hmm. ludzi z tymi współpracujesz, jest no, ma jakiś talent. No i twoim jest akurat to, że jesteś. No niezły w zabijaniu, jesteś dobrym siłkiem, no i tak dalej. Jak to, jak to powiedziałeś, to mi się skojarzyło z tą grą komandosi. Starą, dobrą grą. Każdy z w drużynie ma swój talent. Tam był też jeden taki przypakowany komandos. Komando, a, a resztę był tam jakiś snajper, był, był jakiś je, chyba rozbajesz min. Bo śpiję który się przebierał. W, w tych misjach to właściwie to jest tak, że jednak jesteś solo. Ale no tak, to są bardzo skrywanie. uzniecone, bo oprócz właśnie pierwszy, tak powiedziałeś, pierwsza misja jest typowa strzelanka, która całkowicie ci psuje pierwsze wrażenie, ale później okazuje się, że tak, że dochodzą elementy składankowe, dochodzą misje specjalne. Misje w różnych miejscach. Ja nie chcę specjalnie zdradzać, ale no właściwie i, i, i, w, i w powietrzu, i pod wodą, i jeszcze gdzieś indziej po prostu... No, w tej grze naprawdę zawarto bardzo, bardzo, bardzo fajne elementy rozgrywki, które powodują, że w tych dawkach, które są dostarczane, one nie nurzą. i jednocześnie w, nawet sprawiają wiele satysfakcji, kiedy ja na przykład, kiedy zacząłem zwracać uwagę na to, jak twoje umiejętności, jak to umiejętności, kiedy mnie chodzi o to, żebyś w pewien sposób nie wiem, pokonywał przeciwników i to daje ci, powiedzmy, nie wiem, tam jakiś element nie mogę powiedzieć, ale po prostu, że na przykład, żeby zdobyć jakąś umiejętność, musisz zrobić coś ileś tam razy. Jak Perki po prostu raczej... zwykłe. Tak, jak zacząłem na to zwracać uwagę, to zacząłem czasami nawet dostosować swoją rozgrywkę do tego, żeby pewne rzeczy odblokować, ale to na przykład nie męczyło mnie, że nie czułem się, że na przykład jakiś, nie wiem, poluję na pucharki, więc w tym momencie muszę w jakiś stopniu, nie wiem, kilka razy coś powtarzać, żeby coś mi się udało i tak dalej. To gra mnie nie męczyła pod tym względem. I to, jest, to jest fantastyczna sprawa. Więc ja bym mógł oczywiście mówić o, o samych superlatywach, ale wiem, e, że e, to się Marcinie, nie do końca tak bardzo podobał ten też Znaczy, ja może przez... Znaczy, nie, ja uważam, że to jest gra dobra, jeszcze nie skończyłem tak, więc nie chcę do końca jej oceniać, ale e, nie jestem aż tak zachwycony tak jak Ty. Co mniej się podoba, to podoba mi się, e, chciałem wspomnieć, o tych gazetkach, które są na każdej ścianie w różnych pomieszczeniach, czy to... I to też właśnie w zależności od kraju, w którym przebywamy, tak? Język się różni, czy to są one po niemiecku, czy po polsku są, czy po angielsku. To jest fajna sprawa. Można je czytać. W tym sensie, że one się pojawiają, też można je czytać i, i one wprowadzają trochę takie dło, tło do tego, jak Niemcy e, powiedzmy działają. Bo te gazetki, które oczywiście tak. są niemieckie, to są takie, taka propaganda Niemca, że znowu naród niemiecki wprowadził pewien porządek. <śmiech> Nie ma już w tych ochydnych ryb z frytkami. Wami tam wszystkiego. Zgadzam się. Tak więc to jest też właśnie takie przedstawienie, przybliżenie tej alternatywnej rzeczywistości. Lęcz w Polsce tam było jakieś wycinek z gazetki, że dzięki pomocy jakiegoś tam komandera, Oberstarnfielera, Schmidta, szpital tam psychiatryczny, może teraz funkcjonować dalej. Tam jesteśmy dozgonnie mu wdzięczni. Jakiś tam wywiad był propagandowy w polskiej gazecie. Kapitalna rzecz, ale ja cały czas przez to może, że za dużo dawkuję sobie dziennie gry, to jestem z nią znużony. Może jakbym sobie rzadziej dawkował, tak jak na przykład Infamous. Ponadto tej monotonii, rozgrywki i misji pobocznych w tej grze, ja nie czułem się ją bo odpalałem ją sobie i tak naprawdę od premiery w marcu dopiero tydzień temu ją skończyłem. A wszyscy tam starałem się, żeby się znaleźć te wszystkie szardy i te inne znajdźki, ale dopiero tydzień temu skończyłem wątek główny i przez to przez trzy miesiące uważam, że to była fajna gra. I może jakbym tego Wolfenstein'a się nie spieszył, bo spieszę się, żeby skończyć do wtorku, bo wtedy Watchtoksy wychodzą, to może miałbym lepsze, lepszą opinię o tej grze. A tak, to jestem troszeczkę już zmęczony tym schematem kolejna misja, kolejna misja, kolejna misja i tak naprawdę pomimo tego zróżnicowania gameplayu i tak w kółko wiem, że muszę się skradzać, to później muszę zabić tego mecha, bossa, czy półbossa, subbossa. To więc to przez to nie mam takiego jakiegoś super... Yy wrażenia o tejże, ale na pewno by to ją ile wspominał. Mhm. Znaczy, ja, jak powiedziałem, nie to nie dosyć intensywnie, ale ja nie wiem, ile... ile nie wiem, czy, czy ja po prostu gram od, od, od kilku dni, czy nie, ale y, wiem, że po prostu y, dawno zaczęła tak y, strzelania, Więc ja mam zupełnie coś odwrotnego, że ja bym chciał w ogóle, żeby ta gra jeszcze dłużej trwała. Bo im jestem bliżej końca, tym kiedy już pewne te, te, takie dramatyczne y, historie... Y, y, Moje miejsce. To zaczynam po prostu jakby, tak jest, jak, jak kończysz bardzo dobrą książkę. No nie? To czasami jest tak, że z ostatnie strony to, wiesz, one wręcz pochłaniasz, ale z drugiej strony po prostu nie chcesz, że nie chcesz się żegnać z tymi bohaterami. I muszę przyznać, że bardzo mi się podoba właśnie ten nasz główny bohater, Blaskowicz. Bardzo mi się podobają postacie poboczne. no To jest ta, ta Ania Oliwa. To tylko tyle powiem. Bachlada Curuś. Tak? Tak. tak, to nie wiedziałeś? Nie. O proszę. No ją krabachę, głos, no to zarówno głos, jak i tak. Ale wiesz co, wiesz, znaczy generalnie jest tak, że ona na początku e, trochę mówi po polsku, a później to jest ten, e, e, polski z akcentem. E, znaczy, Przepraszam, angielski z akcentem, więc e, no nie jestem w stanie poznać, co e, to jest, ale znaczy mi się bardziej podoba po prostu ta postać. Ona jest... E... Znaczy ona, bo oni też oni wzorowali się, znaczy akurat może nie powiedziałbym tak, że patrząc na to, a nie... Byś powiedział, że to jest Bachleda-Curus, ale są tam jakieś e, rysy i twarze lekko lekkie Bo tak, to ma taki jakby bardziej prostokątny rys, a ta Ania ma taki bardziej e, przyjemniejszy, powiedział. Ale, ale... To nie tak. wygląda jakby brali w ogóle cokolwiek z, z tych twarzy e, Bachleda-Curus. Znaczy mi się po prostu ta postać podoba. Ona jest bardzo dobrze napisana. E, oczywiście tak jak każda... E, znaczy, bo w sobie wspomniałem o tym kilka razy, ale generalnie chodzi o to, że e, po tym jak... E, Nasz bohater ma tą taką dziurę w życiorysie i wraca do akcji, i okazuje się nagle, że z, ze środka wojny, nie to by to lata 40, nie, nie przenosi się do, do świata, gdzie, gdzie już tej wojny nie ma i, i, i Niemcy dominują nad światem, przynajmniej nad, tym, nad tą Europą. To jakby on, jakby w tym, w tym nowym świecie, kiedy się znajduje, kiedy odnajduje tych, tych ludzi, z którymi później. Czy nas współpracować, jakby tworzy taki, taki ruch oporu, to te postacie, no nie? Ta, ta drużyna A, żeby to tak dobrze, dobrze opisać, że generalnie, jakby to budowanie tych, tych relacji jest bardzo fajnie pokazane, że mamy tego, tego, że też, też, też, też jakie wybory podejmujemy że pewne rzeczy mogą się zmieniać, ale po prostu te postacie, które się pojawiają, którym poznajemy, ich obecność, to nie jest tylko po to, jakby żeby. Jak powiedzieć, żeby to jakieś dać jakieś tło, nie? Żeby coś tam było. Tylko naprawdę to są wyjątkowe i istotne dla fabuły. Niech słyszałem są postaci, ale generalnie to są one, one, one mają swoje znaczenie. I, I bardzo mi się podoba, czy mamy tutaj takiego właśnie jakiegoś Niemca, który przygląda na mną stronę, Mamy mamy jakiegoś kompana, którego ostatni raz widzieliśmy właśnie podczas wojny, którego odnajdujemy i tak dalej. Jakby to wszystko, wiesz, ta, ta drużyna, jakby. Kiedy, kiedy ona się składa, ona działa jak, jak taki bardzo dobrze naliwiony mechanizm ze swoimi problemami, ale po prostu bardzo mi się to podoba. Ten motyw takiej drużyny, no nie, ja dużo mam A, ale to tak też nie jest do końca. A nie wiem, czy czym, nie wiesz, o co mi chodzi, bo Piotr pewnie w tych, z tych moich enigmatycznych wypowiedzi to coraz mniej może wyciągnąć, ale... Ja nie wiem, ja bym tego na pewno nie porównał do drużyny A, bo to jednak jak sam wspominałeś, Blasko widziała bardziej sam. Drużyna to była jednak pełna współpraca, ale ciężko, bo to tak naprawdę... Nie mają po prostu swoje, swoje zadania. Oni swoje, na przykład Część jest typowym mózgiem. No nie? Właśnie to, że każdy ma coś do roboty. Jeden jest mechanikiem, drugi jest osiłkiem, trzeci jest jakimś mózgiem operacji, dowódcą, ktoś inny... Proszę, załoga Normandii z Mass Effecta. O, no coś, coś w tym stylu, tak. Nawet można powiedzieć, że, że ta, ta miejscówka, która jest tym hubem takim, z niej właściwie y, później do kolejnych misji jakby się udajemy, to jest taka Normandia, prawda? Że to jest taki, no, tak. tam po prostu, prawda, nie lata, to nie jest statek kosmiczny, ale ona pełni taką funkcję. I w momencie, kiedy na przykład nie jesteśmy na misji, tylko musimy coś tam zrobić, to rzeczywiście możemy sobie po tej Normandii chodzić, rozmawiać z innymi ludźmi, wykonywać jakieś drobne, małe misje e, poboczne, które właściwie one nie mają jakiegoś większego znaczenia, no to, to, to są takie smaczki. One nie, nie, w żaden sposób nie nie, nie, nie sprawiałem, że na przykład nie, in, coś się zmienia w fabule, ale to, to jest coś, co powiedzmy robisz dla jakiejś takiej y, dodatkowej satysfakcji. No jestem na ukryty y, hmm. level z pierwszego na pewno pewno. Właśnie poprosi. znalazłeś to sam, czy znalazłeś to przez to, że pojawiła się informacje w internecie? Wiesz co, ja, ja o tym słyszałem, ja widziałem w jaki sposób się to aktywuje, jakby ja oczekiwałem tego, ale ja na przykład znalazłbym to bez problemu, bo, bo to nie jest jakby... W, Bierz, to nie jest ukryte. Nie, nie, to nie jest ukryte, nie, tak. tak. Ja, ja to znalazłem, nie wiedziałem o tym, znaczy, wiedziałem, że jest coś takiego, ale nie wiedziałem, gdzie to jest w i w, w którym to... momencie, i, i jak to się od, uruchamia, czy coś, tak. tak. Więc po prostu latałem, bo ja latałem akurat po całej tej szukając znajdzie e, i to przez to odblokowałem przez przypadek, ale... I też jest fajne, em... że w tej grze jest coś takiego, że na przykład e, twoja postać, ona tam ma pewne rzeczy do zrobienia, bo ktoś ją coś prosi właśnie w tym, w tym hubie na Normandii, ale na przykład jak zdecydujesz, że ja to zrobię później, tylko idziesz spać, to okazuje się, że yy, no nie wiem, to jest jakby element tej sobły, tej, tej że nie wiem, być na przykład tej decyzji, żeby pójść spać nie podjął, to czy to, to co się wydarzyło, to by się wydarzyło. I, I miałem takich parę momentów, że zastanawiam się, czy po prostu by czy by to miało miejsce. Szczególnie, że w ogóle nasz, nasz bohater ma, ma pewne rozterki, ma, ma pewne wizje i tak dalej, przeżywa pewne rzeczy, i jakby sen jest takim katalizatorem pewnych pewnych wydarzeń no a ten Wolfensteinem, takim starym klasycznym to jest to jest tylko podsumowane jako koszmar ale, ale no mi się bardzo to podoba bardzo mi się podoba to, to miejsce jedyny zaszczyt, jaki właściwie mam do tej gry i być może to jest kwestia tego, że na, na konsolach starej generacji no ten silnik tak ma bo to jest ten silnik Tech 5 i software, który już znamy z Rage'a. Nie wiem, czy grałeś w Rage'a? Tak, bardzo Rage, wielkie tak? rozczarowanie. Rage, który on miał, on miał bardzo fajnie zbudowany świat, ale to, co miało być super, czyli te mega tekstury, bo tak karma, się nagadał, to ja nie wiem, co są te mega tekstury, bo w, w jednej i w jest problem z teksturami. No 46 no. gigabajtów na Xboxie, One i PlayStation 4 chyba. No właśnie, ja nie wiem, ile to jest na, na PlayStation 3, bo gra wymaga 8 gb żeby się zainstalować, ale po prostu poziom tekstur, bo pomóc nie ma. Naprawdę. Nie, no graficznie to jest to. I, i e, nie możesz przeczytać napisu na jakiejś tam plakietce, która mówi, nie wiem, wyjście ewakuacyjne, bo całość jest rozmazana. Po prostu wygląda to tak, jakby to było zoptymalizowane do, nie wiem, PlayStation 2. Choć na przykład modele pewnych rzeczy są fajnie zrobione. Jakby liczba poligonów, że na przykład nie... Jest żeby pokazać broń postaci i tak dalej. To jest, to jest fajnie zrobione, nie wiem, Masz te przecież mechaniczne mechy, te, te, te psy, które biegają, nie? Te, te, te, to... to wszystko wygląda naprawdę fajnie, ale po prostu kiedy podchodzisz do ściany i... Znaczy ja nie wiem, ja nie wiem, kto Odgrałeś, Wygrałeś na one, czy na na PlayStation? 4. One, one, one. One. No one. I tam na przykład jak widziałeś, bo ja widziałem, ktoś na Facebooku rzucił zdjęcie, tam jest taka gazetka, mój shop nie wiem, jak, czy to była wersja PC-towa, czy, czy, czy wersja konsolowa, ale no, jeśli była konsolowa, to na pewno z nowej, na nowej generacji, ale tam... To, to było dobrze, z PS4. Tak. tak? No więc bardzo dobrze. To, to było dobrze. z PS4, tak, bo ja to widziałem jako PS, PS3. ps Tak? Więc to wyglądało naprawdę y, bardzo dobrze. Więc jakby nic do tych... ale na PS3 to możesz... Wiesz co? ja natrafiłem dzisiaj na jakieś takie newsiki gdzieś tam, że podobno y, Wolfenstein na pc jest dość przeciętnie zoptymalizowany i żeby... Bo to na pc graś? Nie, gram na PS3 właśnie. Stąd... Aha, na PS3. I że podobno, żeby wyglądał tak, jak wygląda na PS4, to trzeba mieć, generalnie, przeliczając to na wężki komputer za jakieś 4-5 tysięcy. Czy problem właśnie z, z tym silnikiem Rage jest taki, że on jest zoptymalizowany do tego, żeby ci chodził tam, nie wiem, w 60 klatków. On jest, ta gra jest ultra płynna. Na pewno się Marci ze mną zgodzi, że tam, że chyba nie miałeś takiego momentu, płynna. że ci, ci spadły, te. I Rage też taki był. Rage był bardzo dynamiczną grą, ale w momencie, kiedy w ogóle obracałeś się, to na każdej ścianie przynajmniej sekundę później się dokrywały tekstury. Ale problem z PlayStation 3 jest taki, że te tekstury nawet jak się dograją, to wyglądają tragicznie. Nie ma w ogóle ostrości. Zresztą świat wygląda jakby był akwarelami malowany w niektórych momentach. To gra do nie należy. To nie ma co tutaj mówić. Ja, ja teraz yy, myślę sobie, że gdybym miał do wyboru, to no, no, pewnie bym wersję pozycową, żeby zobaczyć jak ta gra może wyglądać kiedy to wszystko jest jednak... To trochę mnie Piotr tutaj zmartwiałeś, ale chodzi o to, że to miałem takie przez, przez chwilę takie, taką myśl, że lepiej byłoby zobaczyć to, bo, bo w grze są naprawdę fantastyczne miejscówki. Naprawdę y, widzisz krajobraz, który y, gdzieś tracisz szczegóły. Ja już nie mówię o takich rzeczy, że podchodzisz do jakiegoś zaworu, czy do, jakiegoś, y, czy do, do, do jakiejś, nie wiem, jakiejś elektroniki na ścianie i po prostu widzisz wielkie kleksy kolorów, zamiast jakiejkolwiek tekstury. I to jest w ogóle jakiś strasznie dla mnie problematyczny moment. Ja nie wiem, powiedz mi, jak to z, ty z tymi teksturami jest na one. Czy, czy tam jest też taki duży problem, że jak podchodzi do czegoś, to właściwie tras, te, te szczegóły gdzieś giną? To zależy. To powiedzieć tak. Na przykład jak jest ta właśnie pierwsza scena w szpitalu i, i jest taki rzut kiedy my niby otwieramy oczy i patrzymy, tak mamy głowę na bok i patrzymy na ścianę. I ta tekstura jest taka paskudna. Ja wie kurde, tak naprawdę początek gry, jak oni w ogóle mogli tak to przepuścić przez jakieś e, testy, że czy taką brzydką teksturę Że Ale potem jak, e, jak po, pobiegasz po tym zamku, to to jest zróżnicowanie, bym powiedział. Niektóre rzeczy prezentują się w miarę ładnie, na przykład modele postaci są ładne, a, a niektóre rzeczy prezentują się koszmarnie i Wydaje mi się, że to była kwestia jakiejś tam optymalizacji i tak. nie widziałem wersji w ogóle na PlayStation 3, Xbox 360, ale na, na ładnie widać, że w niektórych momentach, żeby to utrzymać 160 60 klatek na sekundę, musieli obniżyć jakość rozdzielczości niektórych tekstur, ale niektóre prezentują się całkiem fajnie. Tylko problem, na przykład cała ta nasza siedziba, ta, ta Normandia, ona prezentuje moim zdaniem się kapitalnie na Xbox One, tylko że ona też jest mała dosyć. Znaczy, iż, no, właśnie, a tu jest problem z, z, kolami, z kosmami starej generacji, że te, te, te wycinki z gazet, o których wspomniałeś, tam jest y, mhm. jedna ściana, że tam jest ich bardzo dużo. I one potrafią być dosyć szczegółowe, w tym sensie, że je widzisz, oczywiście nie przeczytasz sobie z nami, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że masz ścianę, która jest obszyta teksturą, ale ona jest po prostu totalnie rozmyta, a na niej masz takie wyraźne, strasznie te karteczki. I to, i to psuje ten efekt. Naprawdę y, gra wygląda ładnie wtedy, kiedy jest y, jakaś dynamiczna akcja, kiedy nie masz czasu oglądać się na, na te ściany właśnie, oglądać te tekstury, bo poziom tych lokacji, tych wszystkich, jest no, stoi na wysokim poziomie. Zresztą ja sobie dopiero teraz gdzieś doczytałem, yy, przed nagraniem, że za tą grą w ogóle stoją ludzie, którzy wcześniej na przykład yy, to jakieś części chyba studia Starbucks Nie czy, czy w ogóle to Starbiz, czy Tak, tak, tak, tak, są, so, yy, yy, Masz rację. Yy, oni zrobili przecież fenomenalnego yy, Ridika, tego yy, z Butcher Bay zrobili e, fenomenalnego e, The Darkness. Nie wiem, czy oni też robili dwójkę, ale chyba też, ale... ale tak. Nie, nie, nie, to nie oni, to nie oni robili dwójkę. Tak. Ale jedynka była naprawdę bardzo fajna. Oni po prostu umią, e, potrafią robić fantastyczne shootery, ale z było? Bo to jest to, że zawsze tak gdzieś e, e, albo mamy dobrą e, interesującą historię, albo mamy, z, z słabą, e, ale mamy słaby shooter, albo odwrotnie świetnie się strzela, ale naprawdę tej fabuły mogłoby nie być, bo, bo to naprawdę jest do niczego. A tej nie tylko e, odnajdują e, się w tym, ale też potrafią fantastycznie, nie wiem, e, tymi narzędziami, które, które są tutaj zastosowane, opowiedzieć i, i ciekawą historię, i wciągnąć gracza w ten świat, w to wszystko. i Nie wiem, się, ja bardzo lubię Rydika, to nie jest jakaś tajemnica, więc jakby e, to też ma pewnie jakieś znaczenie, że mi się tego podoba, ale ja pamiętam, że e, Oryginalnie to znaczy ten Riddick, no, ucieczka z Butcher Bay to była jedna z najlepszych gier na pierwszego Xboxa, znaczy tego pierwszego, pierwszego. Tak, tak, to naj, jedna z najpi, naj, najładniejszych poza tym. A nawet jak nie gra, jak grałeś tą misję w Wolfensteinie, w, jakby to określić, żeby za dużo, w obozie, to nie miałeś wrażenia, że grasz w Ja miałem właśnie takie pierwsze tu, skierzenie, sektron. że ta w obodzie. Mhm. Nie miałeś wrażenia, że grasz w w pewnym momencie? No, co, nie. Tak szczerze, jak mam nie. Po prostu, nie. Ale no, okay. ona była dosyć ciekawa. Mi się bardzo podobał ten pomysł na to, na, to, na to misję. W tym sensie w jaki sposób jakby pewne rzeczy robisz w tym. Wiesz, taka, taka zabawa. Na początku zabawa z, z mieszaniem cementu, czy z tym tam się mieszało. Później już tak, mm -hmm. jak już jesteś na otwartej przestrzeni w tym obozie, w jaki sposób się gdzieś tam dostajesz, co robisz i tak dalej. Te, te elementy składankowe w tej grze Przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że zostały naprawdę świetnie zrobione. I na przykład skradanie w Ridiku było dosyć ważne. Więc ja nie wiem, czy, czy jakby doświadczenie z kroni tutaj e, wykorzystali, tylko że ridik to jest taka postać, że on jest po prostu takim, takim no, fantastycznym zabójcą. Tak? Jeszcze dodatkowo on się odnajduje w, w ciemności, więc ta gra świateł i tak dalej ma jakieś znaczenie. Tutaj generalnie mamy dosyć to uproszczone, bo nie ma czegoś takiego, że się gdzieś kryjesz w cieniu i tak dalej. No. Jak chcesz się schować, to po prostu się chowasz tak za jakimś murkiem, żeby ci nie było widać jesz za gościem, jak on cię nie widzi, to wtedy wykonujesz jakąś tam egzekucję i, i tak dalej. Ale yy, nie wiem, no to, to była fajna misja, mogę tak powiedzieć. Zresztą te, te bajoszokowe misje są ciekawe, jeśli bym powiedzieć, one są krótkie. Ale, ale A co... powiedzcie mi, bo yy, niedługo przed premierą się to jakiś, nie wiem, tydzień temu gdzieś tam jakiś pseudofragment gameplayu pojawił, gdzie była pokazana jakaś maksymalnie żenująca ta inteligencja wrogów. Yy, jak no to bo jest ona maksymalnie żenująca. Jest, aha. Nie wiem, oczywiście Damian, go jestem na moim zdaniem. Przeciwnicy są typowym mięsem armatnim. Nawet, ja właśnie sobie, to było podstawowe rozczarowanie na grę, jak w pierwszej misji, jak odpaliłem grę i grałem na tym najwyższym poziomie trudności, bo bardzo dużo opóźnienia oni mieli w ogólnie podniesieniu broni i zawsze wycelowaniu we mnie. Biegali tak jakby bez ładu i składu, nie wiedzieli co mają ze sobą zrobić. Tak więc moim zdaniem ta sztuczna inteligencja przeciwników jest... Może... Może grałem jako Ania, a nie jako William. Ja przez, przez chwilę myślałem, że to jest Ania Olivia. Mówię, o, tak. przedstawiłem z dwoma no, imienami tą postać. Tylko później przyznałem, że to jest no, ale, no. ale Nie, się... moim zdaniem moim zdaniem jest, jest słaby. Mhm. Czyli, ale czy tak, to, czy... Bo Ale to ile jako wiesz mięsa miętniego ty tam luz, ale w tych, tych momentach, kiedy decydujesz się na zabawę w składankę. Bo to wtedy... Co, to, to działa, to nie? Robić. To akurat to działa. Mhm. Znaczy, akurat skradanie jest tak zrobione, że przeważnie w tych, w tych takich większych... W ogóle te, te poziomy są tak skonstruowane, żeby nie dla, nie dla przeciwników, żeby oni mogli cię ob, ob, gdzieś obiec, zajść z tyłu czy coś takiego, ale żebyś ty na przykład mógł wykorzystać tą przestrzeń, którą masz, w jakiś sposób dla ciebie dogodny. Bo jeśli jesteś Rambo, no to bierzesz dwa karabiny. Zresztą to jest to, że, że jeśli, masz, y jeśli chcesz, możesz z dwoma karabinami biegać, nie? Z tam dwoma strzelbami, z dwoma pistoletami. Po prostu bierzesz i, i jesteś Rambo. Jeśli chcesz, możesz się skradać. Zresztą w, w pewnym momencie y gra ci taki przecinek laserowy, tylko później upgrade'ujesz i tak dalej. Fantastyczna sprawa. No, na początku tam jest tylko tak, że przecinasz siatkę, nie? I przechodzisz. Ale y w późniejszych etapach jesteś takiego, że jakieś włazy możesz wycinać. Gdzieś dostawać się w i obchodzić przeciwników. Sposób taki wcześniej wydawało się tak niedostępny, nie? jakimiś tam szybami wentylacyjnymi. Yeah. Nie jest to jakiś tam, nie wiem, poziom Deus Ex. Uh, um, Human, Human Revolution. Human Re tak. Revolution. Tak. tak. Że to nie jest ten poziom taki, że już nie wiadomo, co możesz robić, ale po prostu ja większość czasu, jeśli mogłem, to się skradałem. I uh, też jest tak, że uh, w grze przeważnie masz tych takich pionków, taki mięso armatnie, które jest tylko po to, żeby właśnie. Uh, można było ich zabić. Masz twardszych przeciwników, czy jakichś takich ubernacji, uber jakichś y, soldatów, no i masz dowódców. I ci dowódcy są y, y, też po to, że to są, to są gości, którzy y, y, nie wiem, w, mogą włączyć alarm. I w momencie, jeśli oni włączą alarm, to nagle w ogóle chmara tych przeciwników się y, zbiega i jest totalna rzeźnia. Więc gra na przykład daje ci taką możliwość, że jeśli ich po cichu załatwisz, to już powinien ci zostają te same pionki. Więc jakby ta rozgrywka może sam sama inteligencja przeciwników nie jest zbyt wysoka, ale to jest taki poziom, wiesz, wystarczający, że kiedy grasz składankowo, no musisz sobie popatrzeć, jak, jakimi oni ścieżkami chodzą, gdzie są, jak odwróceni i tak dalej. I też jest, jak zdobywasz na przykład pewne umiejętności, że na przykład, nie wiem, preferujesz taki typ rozgrywki, to grasz się w jaki sposób do ciebie dostosowuje i później zdobywasz takie umiejętności, które pozwalają ci na przykład, nie wiem, szybciej biegać, y, będąc na y, y, kucając, y, nie wiem, nie, nie wydawać, nie robić takiego hałasu, więc jakby łatwiej jest po prostu zajść przeciwnika od tyłu i go szybko wykończyć i później się do kolejnego szybko przedostać go załatwić. Więc o ile powiedzmy sztuczna inteligencja nie jest nie wiem najwyższych lotów, to mój typ rozgrywki, który ja preferowałem, no, sprawiał, że jakby dla mnie najistotniejsze było to, w jaki sposób ja ich po cichu załatwię, zanim oni w ogóle tą sztuczną inteligencję zaczną swoją wykorzystywać. i, i, i Dlatego być może dla mnie to Tyle satysfakcji sprawia właśnie czasami ta walka. może być nużąca. Tam, tam jest nawet taki fragment, w którym oni po raz pierwszy dostają się do tej Normandii i tam jest tak w stylu: naziści są naprawdę głupi. Tak więc może to też jest wytłumaczone później fabularnie, że, że oni tak naprawdę powinni być takimi kretnami. E, bo ta o, gra tak. prowadzi swoją akcję. Ale, ale ja zgadzam się z tym generalnie, że rozgrywka jest na tyle fajna, że jeżeli e, jakoś mieszamy ze sobą style roz, tego, jak rozgrywamy naszą postać, czy po, po części skradankowo, po części walimy jako Rambo, to, to mm, ta sztuczna inteligencja nie rzuca się aż tak w oczy. Najbardziej się ona rzuca w oczy oczywiście w pierwszej misji, bo tam nie można za bardzo skradankowo podejść, trzeba po prostu iść jako, jako John Rambo. Dokładnie, dokładnie. No, ja, ja szczerze polecam z, z całego serca Osteina, bo dla mnie to jest zaskoczenie naprawdę tego roku, nie spodziewałem się y, jakiejś specjalnie wybitnej gry, nie wiem czy to jest wybitna gra ale na pewno jest bardzo dobra gra y, już tak tak, z, z, z, powiedziałem Starbiz okazuje się, że po prostu robią fantastyczne gry jeśli chodzi o, o tą fabularną część, a, a rozgrywka też nie jest niczego sobie no i jak ktoś lubi na przykład alternatywną e, historię tak? czy takie motywy właśnie fascynują ich, czyli co by było gdyby y, właśnie naziści znaleźli te wszystkie magiczne rzeczy, które tak szukali czyli coś z stylu Hellboya, nie wiem, jak ktoś czyta komiksy Hellboya i tam jest taki motyw właśnie, że naziści szukają jakichś takich różnych magicznych artefaktów, żeby zdobywać jakąś moc, która im pomoże zawładnąć światem niekoniecznie przez dzięki broni konwencjonalnej. No to, to też tutaj coś się by No to jest naprawdę taka perełka, która z, być może no nie cierpi, że dali jem tą, tą nalepkę Wolfenstein, ale z drugiej strony to jest pokazane, jak można markę wykorzystać i zrobić z niej naprawdę interesującą grę. Więc jak na przykład okaże się, że goście od Starby zrobią Duma, no to jest po prostu aleluja. No dobra, do ale ty ja mam do ciebie jakieś... pytanie. Tak, Marcin? Sorry. No no, mów mów, tak, Nie pytanie. Do... Pytanie, czy jak tak polecasz, jesteś zachwycony tą grą, to polecasz ją w pełnej cenie, czy na przykład byś polecił ją jak stanie? Czy znaczy ja ją kupiłem w pełnej cenie. No ja wiem, bo 30. to jest bogaty. Z, z, z skuszonej tą wersją limitowaną okładą. I, I ja nie żałuję. Więc ja absolutnie okay. polecam ją w pełnej cenie w jakiejkolwiek cenie. Ja moim zdaniem jest to gra na jeden raz ja bym się wstrzymał. Albo jeżeli ktoś się kupić w pełnej cenie, to tak, żeby ją z myślą odsprzedać na, na eBay czy Allegro, tak więc przypadkiem nie kupujcie wersji Ona na, na ten raz. Ja myślę, że jak przejdę, to to, to zacznę grać e, New Game Plus. <laughs> Którego to chyba nie ma, ale generalnie tam jest, tam jest pewne elementy w tej grze, które można... E, zrobić inaczej. Nie wiem, ja nie mam takiego wrażenia, że akad to ma jakiś taki ogromny wpływ, ale jestem ciekawy, co by było gdyby. I, i, i zobaczyć, co, czy by się inaczej akcja potoczyła, więc no zobaczymy. Ja na pewno jestem, polecam grę w tej cenie, w której ją kupiłem. Nie żałuję absolutnie. Nie wiem, Dobry. Piotrze, co coś jeszcze chciałeś powiedzieć? Nie, a propos tego duma, że tam ostatnio też gdzieś mi się obiło o oczy, że istnieje jakieś ryzyko, że może go skancelują Wiesz co, ja muszę zobaczyć, bo wersji, którą ja zakupiłem, tak jest zaproszenie do zamkniętej bety duma, więc muszę jak najszybciej wykorzystać w takim razie, jak już... Nie czy, czy jest, czy, czy nie będzie. Nie, to dopiero być... Dopiero mają ogłosić, kiedy będzie ta beta. Aha. No To wklepię ten kodzik, będę miał spokój na maszynie. Na Panowie, nie wiem, czy jeszcze coś nam zostało do omówienia, ale myślę, że mamy już na leczniku tyle... Tyle godzin nagrane? Trzy odcinki z tego zrobiłem. Tyle dobrego materiału mamy. Tyle dobrego materiału i, i, i było o ban było o Halo Odcinek udany, bo było o Halo. Tak, tak. <laughs> to ja tylko dodam, że o, o, ukończyłem w końcu wszystkie gry z serii Dark Souls. Wszystkie. Właśnie. To jest po prostu achievement. Krucjata. tym jedna, w tym jedna, co, co ciekawe, e, znaczy teraz po tak uważam, że Dark Souls 2 jest najlepszą grą, chociaż wiem, że są tacy, którzy mówią, że Demon's Souls jest najlepszą grą w serii Souls, a Demon's Souls okazał się być taką w sumie najprostszą grą z tych wszystkich. Jak, jak już masz taki trening właśnie, to okazuje się, że wszystko idzie jak spadki. No a, na, a taką najbardziej upierdliwą chyba było Dark Souls <laughs> pierwsza część. Co Ale robić? to słuchaj to pójść teraz o krok dalej, to zrób caraki, czy też te platynki i w jedynce i w Diosorze. Szacunek do mojej żony obiecałem, że już żadne Sousy nie pokazałem, bo <laughs> przez, przez tych parę tygodni, kilka tygodni a może parę miesięcy wszystkie gry to jest jakieś 250 godzin. 170 godzin chyba z, na, na Dark Souls 2, bo chciałem tą platynkę zrobić, o ja szalony. 30 parę godzin na Demon Souls i 45 godzin na Dark Souls, bo od początku. A, więc, łącznie mniej niż ja spędziłem w Skyrimie. Więc no wiem, że na pewno tam ty tam marcinie pewnie się te wszystkie mody tam Real uh, Women i tak dalej. Nie, nie, nie, ja nie, ja grałem na 360. Wszystkie dodatki miałem co to 205 Wydaw godzin. W, nie używałeś podróży szybkiej. Tak. Powiem jeszcze, że nie, bo tak mnie naprawdę z tak się spodobał, że po prostu miałem wielką frajdę w po prostu szwędaniu się po tym świecie i oglądaniu miejscówek, czy to zmieniamy teraz, schodzimy w górach, jest... jakieś... Naprawdę naprawdę fajna gra. Ale jako na kontrę powiem, że nigdy nie byłem fanem gier z serii Souls. Wiesz co, to jest ciekawe, bo ty jednak nie... Ja należę do Widział, klubu hejterów przecież... bardziej. Bo, bo jednak kiedy okazuje się, że Włączasz grę i od razu dajesz na najwyższy poziom trudności. No ale proszę, nie przekonało cię po prostu Souls. Żadna część. Nie, bo. Nie dlatego, że nie, nie kupuje mnie. Ja, ja powiem tak, że dla mnie zarówno Demon Souls, jak i Dark Souls e, odrzuciły tym, że w moim przekonaniu, ja wiem, że ja się mylę, w, w oczach wszystkich tych purystów, tych hardkorowców ja nie mam w ogóle racji i nie wiem, o czym mówię. Czy, ale moim zdaniem ta gra, ta gra oszukuje. Jak przeciwnicy potrafią. Zaatakować cię za pomocą wany przez ścianę i zabrać ci 50% helfa, a ty, gdy uderzysz ścianę, to Twój mieć się odbija od tej ściany, to uważam, że to jest coś, jest nie tak. Tutaj gra jest poszukańcza i nie będę ja w niego. Powiedział, go. że największym problemem z, z sos jest taki, że generalnie ona oszukuje w inny sposób. Może nie ty, że oszukuje w inny sposób, tylko że chodzi o to, że ona wymaga ciebie od ciebie tego, żebyś się nie tylko przygotował w taki sposób, że. Wiesz, musisz coś, powiedzmy, opanować do perfekcji sterowania i tak dalej, tylko chodzi o to, że niektóre rzeczy, szczególnie w, w, w Dark Souls, są tak zrobione, że właściwie jedyny sposób, żeby pokonać jakiegoś przeciwnika, to, jest, to nie jest jakaś finezja, e, tylko po prostu trzeba się przygotować, wiesz, nie wiem, ubrać najcięższą zbroję, e, użyć, nie wiem, broni, która zadaje najwięcej obrażeń i nie wiem, przytrzymać jakiś atak i generalnie szukać na okazji, żeby uderzyć, że bardzo jest mało takich e, okazji, które na przykład widziałem w, w innych częściach, nie wiem, w Wójce są, że, w, w, pozwalają na to, żebyś jednak e, swoje umiejętności fantastyczne wykorzystał do tego, żeby, nie wiem, być zwinny jak, jak sarenka, gdzieś mhm. cios przeciwnika i tak dalej, no bo po prostu jest taki przeciwnik, e, Nito się chyba nazywa, w Dark Souls, jeden z takich wielkich tych lodów, po prostu walka była, no, ja bym powiedział idiotyczna, idiotyczna, i każdy, kto grał w Dark Souls odchodzi. Ale oczywiście sama gra jest... To, to jakby nie rzutuje na cały obraz gry, która jest jednak moim zdaniem no, czymś, co warto przeżyć. Być może tylko raz, nie? I mieć spokój, specjalnie się katować, ale jednak ja jestem za, za tym, żeby każdy Dark Souls zagrał. No jak się odbije, to trudno, ale czasami jak, jak przejdziesz tą, tą, tą granicę, że jakby zrozumiesz tą, tą mechanikę i, i nauczysz się nie wiem, reagować na to, że cię czasami oszukuje, tak jak mówisz. To, to, to może coś z nim czego nie znajdziesz w innych e, tytułach. Dobrze, panowie. Może. Końciki kulturalne są. Jak poprawiam tylko grafikę jeszcze i dostosuję do standardów na 2005 Słuchaj, rok. No, grafika w Dark Souls 2 no, jest dużo lepsza niż w poprzednich częściach, ale, ale jest, no nie jest to, co pokazywali na tych. Być może tak, ta, ta gra Project Beast, beast e, to będzie coś, co, co graficznie po prostu będzie rzucać na składu. Na no co, panowie, kończymy. Żadnych końcików kulturalnych, niekulturalnych nie robimy. Nic nie polecamy. Bo eee, nie ma czasu. Eee, dziękuję Marcinie, że znalazłeś chwilę. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. jestem. Ja naprawdę jestem pod mega absolutnym wrażeniem, że to jest 288 odcinek. Naprawdę kudosy, pokłon, jesteś mistrzem. I to wszystko dzięki temu, że mam po prostu gry za darmo. Nie? Z, od Sony, od Ubisoftu, softu. <śmiech> yy, Kto boga temu zabroni? Tak, naprawdę. Dziękuję Wam, że w ogóle Techlandowi dziękuję za to, że mi wysyła gry. Naprawdę. Doceniają to, co robi. No, wszyscy doceniają. Dziękuję, Piotrze, że znalazłeś e czas. Dziękuję bardzo. Um, teraz ja muszę sprawdzić tego transo, i się, i się e przekonać, czy. Twoje wychwalanie i określanie transistora Grom Roku jest przekonywające. W tym raz? się wymienimy. Ja pograłem w ja to pograj w i się wymienimy opiniami. Przestałem w tym razie. Super. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net. Um, polecać nam na Facebooku. Um, Marcina, można, gdzie można Cię um, znaleźć? Jeśli ktoś jest w Twoich Let's Play czy innych oh. takich wideo, to na pewno masz jakiś kanał YouTubeowy. A co z Nie, wspominam, bo na Stary blog, też... stary blog. Ja tylko krótka tak, reklama, jako że dostałem czas na reklamę, później czek, wyślę, żeby tam. zaratul.pl.blogspot.com to taki stary, mały blog, w którym tam publikuję wszystko, co growe związane. Show, show show show? show? Wszystko, wszystko tam jest, wszystko. Epic faile, showy. Właśnie pod Felietoniki. Trzeba powiedzieć, też oddać Ci, że Ty jesteś jednym z pierwszych takich youtuberów. Takich z kamery cyfrowej. No, ja, Zostawił kamerę cyfrową ja po prostu... telewizora i nagrywał, co leciało i, i komentowałeś to. Robiłeś to, co teraz robią ludzie i wydaję na to mnóstwo pieniędzy, żeby mieć jakieś algato. i... A ile za to dostają? A ile pieniędzy z, dostają w zamian? Nie, wiesz, po prostu taką, to jest moje hobby. E, nigdy nie patrzyłem pod kątem tego. O, chociaż ostatnio się zastanawiałem nad tym, co by było, gdyby bym przyłożył się do tego i to zaczął robić profesjonalnie parę lat temu, czy może teraz byłbym jednym z tych youtuberów, którzy na żyją co, no, na, na, na, MBA, na... czy kariera no, tak, w YouTube, tak, ale nie, no ja może Cie... się okaże, że już po lata będzie sobie psył no i po co mi te pieniądze, po co mi to wszystko? A mogą być popularne na YouTubie. Dokładnie. Nie, dobrze jest, ale nie, to, to właśnie takie małe, małe takie mam mieć w sieci e, i zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany. E, e, wiesz co, przyznam się, że nie wiem, że już jakiś materiał z Tolfensteina? Nie, jeszcze nie, bo um, nie nagrałem nic, bo doszedłem ostatnio do wniosku, jak przez całe życie miałem zawsze taką jakąś głupią dowidzę, że e, co mną kierowało, że lepiej zrobić wszystko jak najszybciej, żeby mieć ekskluzywny pierwszy content, e, jakaś pierwsza recenzja, pierwszy gameplay, pierwsze coś. Tak teraz doszedłem do wniosku, że jednak e, po wczorajszym finale Ligi Mistrzów dodatkowo, kiedy za parę lat nikt nie będzie pamiętał że Atletico tak fajnie się broniło, tylko zobaczą wynik 4-1, więc po czasie to, to bycie pierwszym nie ma już takiego znaczenia, tylko liczyć się to, czy coś fajnie się zrobiło, czy nie, tak więc e, chcę nagrać z Wolfensteina gameplay dopiero jakiś, jak przejdę grę. Tak, tak dla odmiany tym razem to zrobię. A tak wspomniałeś o tym meczu, czy aj, to e, nieśmianowo? Nie, nie Ciebie wyglądasz, że, że grę dla, dla dziewczyn? Sport dla dziewczyn? Ja oglądałem to, tylko dogrywkę. Aha, bo, z, z, bo, bo akurat wracałem nie wiem, do byłego nie, nie, nie, ja, no, powiedzmy tak, że miałem moja narzeczona pod tym, żebym dać mi wolny, e, wolne popołudnie w niedzielę, żebym mógł nagrywać podcast, e, musiałem ją odpowiednio, zapewnić jej odpowiednią rozrywkę e, w, przez półtorej dnia. Cię, musiałem ją doprowadzić, no musiałem ją zabrać do dozo, żeby się tam dziewczyna zwierzęta zobaczyła. Dzisiaj pojechaliśmy na jakiś pokaz samolotów na plażę, tak więc musiałem, musiała być na odpowiednim poziomie rozrywkowym, żeby, żeby dać mi spokój na płynie. A z, zapytałem się, czy, czy, czy, czy twoja ona życzy na siłczy Polskiego? Gdzie? A? Ona się... Ona, jest, ona jest, u mnie jest, tylko... wysłuchała kiedyś twoich materiałów wideo, czy tam podcastów. Najwyżej dzieci w przyszłości. To jest dopiero wolność. Może w trakcie podcastu mówić cokolwiek rzeczy, <śmiech> i tak nic nie zrozumie w domu. Cio. Ja, ja co? Myślę, że ja tak nie robię. A, wiesz, my to zawsze na podsłuchu gramy, znaczy nagrywamy z zamiany. <grywa> za szyby luznieckiego, mnie na ciebie spojrzeć. Trzeba uważać na Jak zaczynasz coś o żonie mówić, to wtedy słyszysz takie lekkie strzyżenie uszami. A to jest przyjazny, rodzinny podcast. E, tu, nie tak. tu nie rzucamy mięsem. Jest przyjemnie. Propagujemy tylko zdrowy tryb życia. No. Ty jeszcze raz wam chyba dziękuję i. E, no, do usłyszenia za tydzień. Dzięki bardzo.